Subiektywny podcast sportowy. 114 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Aż się nie potrafię uwierzyć w to, że nagrywamy ten odcinek. W tym mm -hmm. sensie, że to tyle czasu minęło, że już po prostu zapomniałem, jak to się robi. Ale tytuł poprzedniego jest nadal aktualny. Tak. No na no parę tak. lat, myślę. Że <śmiech> tak, jest, to jest aktualny. <śmiech> Także... Znaczy on jest aktualny, znaczy jest już nieaktualny, bo po jednych blamarzach podejrzewam, że teraz bardziej aktualny byłby tytuł przed blamarzem kolejnym. No przed blamarzem Lecha to na pewno, bo no. jak popatrzyliśmy na zawodnika Lecha Poznań, zawodnika Wojtkowiaka na meczu reprezentacji Polski w Szczecinie. No, ale on kontuzjowany jest i tak nie zagra. my popatrzyliśmy, natomiast no, wszyscy dziennikarze wiedzieli zupełnie co innego. Tak, no dostrzegli kontuzję, której nie było, bo Wojtkowiak wolniejszy niż błoto okrył na radar, w dodatku został zdjęty, no... Tak wygląda cały Lech Poznań. Dobrze, ale bo tak zaczęliśmy w taki bałaganiarski sposób. Tak zawsze. Więc może zacznijmy od tego, że jest z nami znowu redaktor Ernest po długoletniej nieobecności. Znaczy może długo... Przediósł Bimber to może to wpuściliśmy. To się kupił znowu. To nie mógł znaleźć drogi do mikrofonu. Bez wodki nie rozbierasz. Przede wszystkim to nie mógł znaleźć ładowarki do telefonu. Od tego zacznijmy. Kontakt był utrudniony. Wszystko jasne. Ale to się elegancko wpisuje w historię Polskiej Ligi, ponieważ... W czasie, kiedy mnie nie było, usłyszałem przepiękną historię na temat młodego zawodnika w jednym z klubów, w jednym z klubów Ligi Polskiej Ekstraklasy. Jak to młody chłopak, niezwykle zdolny, chciał zagrać w pierwszej drużynie, co i zresztą do tego się nadawał. I co usłyszał od drugiego trenera? Że no musi pół litra przynieść. Nie, że musi zapłacić 5 tysięcy złotych. Żeby zagrać. No, żeby zagrać. Też, no, hmm. Studia są płatne. Chłopak odszedł, płatne. odszedł z klubu, gra teraz w pierwszej lidze. No, no tak, w pierwszej lidze no, On gra. powinien w siebie zainwestować. A w jakim to klubie było? Nieważne. No ważne, Nie no, to, to, to. nieważne, no bo rzucam, rzucam bardzo poważne oskarżenie, no, które znam no. tylko z jego ust. A, że on tak ci powiedział? Tak. Ty, ty znasz pewnie z jednego piłkarza, to zaraz zgadzę. <laughs> <co, na to. laughs> nie, nie, no ale to... to, to... Ale to, to takie głosy już się pojawiały wcześniej w przedzwistowie, no, więc więc bywa no to a propos, a propos szkolenia młodzieży i nadziei polskiej młodzieży na, na, a, na futbol. To od czego zaczniemy? Bo mamy tyle tematów, że bo ja wiadomo od czego zacząć. Ja bym proponował chronologicznie, trudne słowo na cechę. No, no to poprowadź tą... Chronologicznie ja już dyskusję. nie pamiętam, bo do Chronologicz. podcastu chronologicznie to się sporo wydarzyło chyba. No najpierw były blamarze, a później po blamarzach doszło była do... pierwsza kolejka, później był mecz z Czyli też blamarze. A druga kolejka. Mhm. Tak, tak. A potem to jeszcze nie... było dokończenie pierwszej kolejki i tak, Jeszcze był mecz z Arsenalu z Legią. Może od od tego z Wskazalny. Tak, bo, bo byłem na to tym znaczy, meczu. Znaczy, ciężko to nazwać ja wiem, meczem. Czas to w ogóle. I nie wiem, co zdążymy ze wszystkim. Zdążymy. To szybko, bo jeżeli chodzi o mecz Legii z Arsenalem, to pewnie wszyscy to go znacznie, widzieli w tak? telewizji. Nie przypominało to w niczym meczu. Stadion owszem i ładny. Tak, złudzeniem jest to, że był to mecz, to po pierwsze, a drugim złudzeniem jest to, że Legia grała w piłkę. To też było znacznie. Tak, znaczy, bo Arsenal, jak postanowił, że jednak może w końcu ruszą dupy i zaczną grać, to szybko strzelili pięć goli, jeśli było po meczu. No. Okazało się, że szybko potrafi trzy gole strzelić Legi Warszawa nawet Polonia, nie musi to być Arsenal. Okazało się później. Ja bym z tym nawet nie przesadzał. No, nawet też bym nie przesadzał, bo okazuje się, że Polonia wygląda w tej chwili na najmocniejszy klub w ekstraklasie i kadrowo, jeżeli chodzi o to, jak są przygotowani do sezonu. Także Alegia, jak ogląda się start, starty drużyn trenera Macieja Skorży, to ten jego start, czyli trzy punkty po dwóch meczach, to jest i tak jeden z lepszych. Bo to, co on wyprawiał na początku sezonu w Wiśle-Kraków, to wołało pomstę do no, nieba. ale potem z tą Wisłą zdobywał Mistrzostwo Polski. Albo je przegrywał, tak jak w ubiegłym roku i no, został okay. zwolniony, bo początek rundy wiosennej miał taki, że przegrał chyba trzy mecze z rzędu. No tak, no, Także, ale a, poza tym, a poza tym, a a poza tym robił regularnie to, co robi trener Zieliński teraz w Lechu, czyli zażynał piłkarzy w lipcu po to, żeby w sierpniu, wtedy kiedy mają najważniejsze mecze sezonu, bo umówmy się, dla polskiego klubu będącego mistrzem kraju wejście do fazy grupowej Ligi Mistrzów jest kluczowym momentem sezonu. Wydaje mi się, że tylko z Twojego punktu widzenia. Tak no właśnie, jak wydaje. patrzę na to, co, co oni wyprawiają, to rzeczywiście chyba tylko ja w Polsce nie, chcę, ja żeby myślę, jakaś drużyna zabrała zimnej kalkulacji, zresztą rozmawialiśmy o tym. Zimna kalkulacja polega na tym, że trener Kasperczak właśnie poleciał na zbity ryj i pewnie już nigdy więcej nie zaproponuje mu nikt pracy w Polsce po tym, co wykonał z Wisłą. Trener skorza się jakoś obroni, a trener Zieliński myślę, że jak odpadnie teraz z Ligi Europejskiej, jeszcze zremisuje ze dwa mecze. Aż, a odpadnie z Ligi Europejskiej, z Ligi Ligi Europejskiej bo trafił na Dnipro, drużynę znacznie mocniejszą od Sparty Praga yy, i wszyscy się pocieszają, że Dnipro przegrało pierwszy mecz teraz yy, z Metalurgiem. Tak że lek nie ma obrony właściwie. No, czyli yy... Z czwórki podstawowych obrońców został się jeden chyba. Tak, a do tego wszyscy pozostali zawodnicy wyglądają jak spętane yy, owce. Biegają w takim tempie, że po prostu... Ale no... ja nie mówię tutaj o kalkulacji trenerskiej. Yy... Ale... Mówi o kalkulacji właścicieli klubu. Nie, nie, ja się z tym nie, nie zgadzam, że nie opłaca się grać w, w pucharach dalej, bo po prostu opłaca się grać w lidze europejskiej czy, czy nie w wizycie. Nie, opłacać do niej awansować. O, Oczywiście si z góry zakładają, że i tak nie mają szans, więc odpadają przedtem. Więc odpadają jak najszybciej po to, żeby się skupić na lidze. Bo jak to pokazujesz... raz, a dwa, że, że, że to są duże koszty, zwłaszcza jeżeli trafisz na mało znanego przeciwnika. Ale, ale ruch chorzów, który płakał i chciał odpaść za wszelką cenę, okazało się, że na lidze europejskiej zarobił i to całkiem przyzwoite pieniądze w 800 tysięcy złotych, co dla takiego klubu jak Ruch. A przy okazji jest dobrze przygotowany, bo ma młodego trenera, który ma mózg, a nie to, co niektórzy pozostali. I on dał radę drużynę przygotować na tyle dobrze, że okazało się, że jest w stanie ograć Wisłę Kraków na dużym lajcie. Wiadomo, Austria-Wiedeń to za wysokie progi, ale, ale Ruch jakoś na tym boisku wygląda w odróżnieniu od Wisły, e, Legi czy Lecha. Podobnie no. jak Jagiellonia, która też ma młodego trenera i która też w pucharach jeszcze jakoś wyglądała bo też miała przeciwnika mocniejszego niż Lech i Wisła, tak. e, jakoś z nim grała i widzę też jakoś sobie radzi. No, i, jest i, druga. I, i dokładnie No popatrzmy na pierwsze cztery drużyny w tej chwili Ekstraklasy po dwóch kolejkach. To jest tak, trener Bakero, nie najstarszy <coughs> i w dodatku nie polski, trener Probierz, nie najstarszy i całkiem y, przyzwoicie prowadzący drużynę już nie pierwszy sezon, Trener Tarasiewicz, który no, miał różne przygody w Śląsku, Wrocław do tej pory, ale wydaje się, że trafił z transferami i też stary nie jest. I na czwartym miejscu trener Fornalik w ruchu, też nie najstarszy, całkiem niedawno hasał po No, chciałem, ja no ale to nie jest trochę poważą... chwalenie, chwalenie, wiesz... Swalenie dnia przed tak, Zachodem, no, bo to, to jest po no, dwóch kolejkach, tak, które tak, cokolwiek tak, tak, no wiadomo, Barcelona że... też pierwszy mecz przegrała. No. I to, to, to też trudno hmm. powiedzieć, że Pepe Guardiola znaczy popełnił błąd. Nie, no to bardziej przegrała ten no, mecz. No ale przegrała. Znaczy, trudno to mówić o Barcelonie. Tutaj to, ale to nie, nie ma znaczenia. Barcelona grała w tym. tym. No, chodzi o to, że można kuchara, by tak samo dobrze, powiedzieć, dobrze, że. No, gra, w, gra w meczu to raz. Dwa średnia wieku tam drużyny wynosiła 21 lat. Podczas kiedy Sevilla grała pierwszym składem. To prawie jak średnia wieku polskiego reprezentacji. No zresztą Franciszek Smuda zapowiedział, że no, e, zapowiedział, że w kolejnym meczu reprezentacji, to znaczy, myślę tu Ukrainy. zapowiedział. No zapowiedział to w prywatnej rozmowie. Ale to, to, to, to. Że to Będąc kompletnie załamanym po, po meczu z Kamerunem, że w następnym meczu średnia wieku naszej reprezentacji będzie wynosiła lat 21. No ale już dzisiaj czytałem, że zapowiedział, że na pewno powoła Głowackiego i Boruca, że potrzebuje no. jednak kogoś Doświadczone... doświadczonego z tyłu. Eee, no żeby kto, to... kto ma trochę siły, żeby biegać. Tak, dokładnie. Także no ja nie wiem, czy Głowacki to jest akurat z bagie bo kadry. zobaczymy. No, po transferze do Fiorentiny jakby są teraz dwa wyjścia, albo będzie <śmiech> też... na ławce i już całkiem pójdzie drogą Dudka, albo jeśli mu się uda wygryźć Freja z pierwszego składu, to może wrócić do, do tych... Do łask. No do łaski do, łask, do, do, do Do słupków. Do, do, do lat swojej świetności. Sobie. No, Borut Bor Bor Bor Bor Bor się mocno przejął y, tym, że poszedł do Fiorentiny i strasznie schudł. Jakoś w ogóle... To y... ze stresów może. Nie, no rozmawiałem z kolegą. Może który, makaron, który, a, może, a może makaronu nie lubi. A może, a, może po prostu, a może po I prostu zaczął, zaczął poważnie po traktować trening. Albo piwo do... tam już nie tak dobre. Tęsk, tęskni do, do ciemnych browarów. Wino odchudza. Przeczyszczające wino. Włos, włoskie. I Artur... Nie, no rozmawiałem z kolegą, który z nim rozmawiał parę dni temu i mówi, że go nie, prawie go nie poznał, że, ta, że tak Artur schudł. Także... No zawsze, że Borut ma już 30 lat chyba, tak? Dobrze, a propos, okay. a propos kadry, to ja czy chciałem, czy właściwie nie wiem, czy chciałem, ale powiem o tym, bo, Powiedz. bo wrzucił jeden z naszych słuchaczy filmik z, z jednym panem byłym bramkarzem, którego nazwiska nie chcę mówić, który wypowiadał o, o się na te. Nazwisko na te. Oto, Janek. smudzie, tak i tak sobie. O, kiedyś pamiętam, bo rozmawialiśmy o tym. Jaki propos... ma bilans Janek y, nie, jako nie, trener? Nie, nawet nie o to mi chodzi. Rozmawialiśmy o tym kiedyś, że wydawało nam się, że szczyt chamstwa i głupoty u pana Janka już sięgnął Zani. To Okazało się, że nie, pan Janek ma duże zasoby i głupoty i hamstwa. Znaczy, i... Ja tego zastanawiam się, czy w ogóle na ten temat warto jest dyskutować. Znaczy nie, po tym, co Janek wykonał teraz, to ja bym go pozwał, po pierwsze. Znaczy, nie, ja, widziałem, ja widziałem trenera młodek, który dziennikarze zapytał, ten Smuda tylko się uśmiechnął, powiedział, nie no panowie. No, bo to jest jedynie słuszna tak, postawa, no, tak. z pewnymi, z pewnymi, pewnymi argumentami a, się a nie dwa, dyskutuje. A na miejscu Wszelkich, wszelkiej maści dziennikarzy w Polsce po prostu olałbym pana no właśnie, Janka no ja miałem... tak, żeby go już nigdy znikąd nie wyciągnęli, aż do trumienki. No właśnie, ja miałem dwie refleksje po, po Wszelkie tym. Wszelkiej jakimi... maści dziennikarzy. <gry> Kary dziennikarzy. Dwie refleksje miałem po tym wszystkim. Właśnie jedna taka, że niestety nadal są dziennikarze, którzy chcą się... Kasztanowaty. I gniady. Ja, ja, ja, jak to? Ja, ja bukowity. Bułany. No bułani dziennikarze nie powinni no, nie tutaj nie. zadawać żadnych pytań. Jankowi. No nie, no panie no, no, no, skoro dziennikarze pytają, ludzie to oglądają, no to popytuj, pod, podaży się, nie oszuka. No, jeśli jest no popyt szczególnie na, w tvn nie kochają Janka. Jeżeli jest popyt na bluzgi, no to, to dziennikarze będą do pana Janka jeździć i po te bluzgi, żeby je puścić na antenie, no, no, żeby Gawieć miała uciechę. No. Janek generalnie mam wrażenie, że idealnie pasował pod krzyż, z, z poziomem agresji, nienawiści. Nie tylko, nie tylko wiesz to jedna taka, taka myśl szła, bo ja pamiętam, znaczy, przepraszam, nie pamiętam, ale mało ludzi to pamiętaj, może słusznie, bo nie ma, nie ma Usa co pamiętać. Się ciekawie. Pamiętać, natomiast... Yy, chodzi o dinozaury. Nie chodzi o to, że, że jak sobie ktoś sprawdzi, jak się zaczęła kariera trenerska świętej pamięci Kazimierza Górskiego, no na tak. przykład, to on przegrał eliminację do mistrzostw Europy, a w pierwszym meczu swoją punkty zremisował z Albanią. A później przegrał ostatni sparing przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata z ale Polonią, Polonią to, ma, to ma być. Nie, chodzi mi o to, że gdyby wtedy znalazł się taki spotony Janek. Tomaszewski plus paru takich dziennikarzy, plus jakiś mniej ogarnięty prezes, to równie dobrze mogli pana Kazimierza wtedy z pracy wyrzucić i nie było pewnie znaczy, ani Wembley, ani Mistrzostw po, po, Świata, ani co, ale medalu. Przy, przy winni go wyrzucić. Ale, poczekaj, no. ale... Wtedy prawdopodobnie nie wiedzielibyśmy dziś, kim w ogóle jest, jest pan Tomaszewski. Ja... No, czyli nie wiem, co, co lepsze. No, no ja chciałem tylko, że tylko tylko naprawdę dodam trochę, trochę pokory trzeba czasami. Bo... No tak, tylko, dodam do twojej wypowiedzi sy to, że, że, zimna, no, nie że nie... pan Górski grał piłkarzami, którzy dochodzili do finałów europejskich pucharów. I on miał w drużynie zawodników Górnika Zabrze, miał zawodników pokroju yy, Szołtysika, Lubańskiego później, wcześniej Dejny. Można wymieniać Śmikiewicza i tak dalej, i tak dalej. To byli ludzie, którzy doszli do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. A my w tej chwili kończymy rozgrywki pucharowe w sierpniu. I pan Smuda dysponuje piłkarzami z kompletnie innej bajki. I próbuje coś z tego jakoś tam ulepić poznam no, no, parę przysłów Wasi... o lepieniu z, z czegoś z no, czego no, ja, ja myślę, że tutaj popełniamy jeden podstawowy błąd bo w samym założeniu zatrudnienia Franciszka Smudy było to, że ten człowiek ma do 2012 roku wolną rękę, zbudować robi co kamerę, chce tak, tak. i rozliczamy go w 2012 roku tak było od początku, wszyscy o tym mówili że tak należy zrobić, że tak trzeba zbudować drużynę, że trzeba zostawić spokój trenerowi więc ocenianie go pod tym względem teraz co się dzieje z tą kadrą jest Trochę no zdecydowanie bardziej, na wyrost. No. Zwłaszcza bardziej, jeżeli że... to są mecze z y, mi, mistrzami świata oraz zespołem, y, y, który się nazywa Kamerun i w którego ataku gra Samuel Eto. No tak, na po, no ty Poza tym, że. Ty no, no. Nie, no bo chodzi o to, że bardzo łatwo jak krytykę, że tak, ten się nie nadaje, Wojtkowiak za wolny. Sadlok na obronienie, Glik nie, ten nie, ten nie, ale nikt. Że ja włakow za stary, czyli cała nikt, obrona do wymiany. No tak, ale nikt się nawet nie zająknie o tym, żeby dać jakąś alternatywę. Nie no Franciszek Smuda na ostatnim konferencji, konferencji po Warszawie się, po, po po się panowie, zapytał, proszę pokażcie mi lepszy. No i nagle ja ja nie, nie było chętnych, tak? Żeby żeby rzucać na Generalnie poziom tej konferencji był niezależny. Panowie, przecież ci ludzie za nami siedzieli, nie byliby w stanie nikogo bo mieli tak po trzy zwykle komórki. No ale to był kwiat polskiego dziennika. No właśnie, to jest Przerażająca była to. Tylko bardziej przerażający był Viprum tam. Tak, tak. <grywa> no tak, bo w Viprumie pan, y, jaką tam Olkowicz się nazywa, tak? No, powiem państwu, m że... Mówimy cały czas... <grywa> z pana Janka, on, jeśli dobrze o, pamiętam, o, o, w ogóle tam nie było. W ogóle nie, nie było i pra, przypuszczam, że meczu w ogóle chyba nie <grywa> oglądał, bo... Znaczy, tak, nie waży, bo, to, bo, to, bo to, że Wojtkowiak jest wolny, to moja babcia nawet chyba widziała, więc nie trzeba wiedzieć tak, na specjalisty, tak. żeby to zauważyć. Znaczy, więc... naj, najlepsze jest to, że no zauważyli, nie, no, przecież że zauważyli, zauważyli. pytanie na kolejne. Nie, no, dziennikarze tego tak. nie zauważyli. Pras dziennikarze czy... zauważyli na konferencji, dlatego to poszło we wszystkich gazetach następnego dnia, że Wojtkowiak ma kontuzję. Mało tego, Wojtkowiak nawet nie wystąpił w kolejnym meczu Lecha. No, ponieważ, ale ma, nie, bo on ma kontuzję. Bo on ma kontuzję, tylko że on szedł nie z powodu kontuzji, tylko z powodu tego, że po prostu się do niczego nie nadawał, no bo jest zarżnięty na treningach przez trenera Zielińskiego jak cała reszta Lecha i teraz to no, jak, jak dla mnie to cały Lech może siedzieć na ławce do końca rundy bo oni się do niczego nie nadają no. przyjechał jeden człowiek z Łotwy i, i, i jest ich zbawcą I tak? I zresztą popatrzmy na to jeżeli chodzi o atak <kli> tak? bo mówimy, że w Polsce napastnicy goli nie strzelają no to chciałem powiedzieć, że najlepsi strzelcy rundy jak na razie to są uwaga uwaga, Tirowicz, nie Polak Dias, też ze Śląska, nie Polak. Dias ze Śląska. Śląska. polak, jak to? to chyba ze Śląsk jest niemiecki. Tak, Sernas on ma trzy gole z Widzewa, to też to nie Polak. Sernas on jest tak. Rudnews ja w Polonii jeszcze Bruno dołożył gola, a oprócz tego gole strzelają. Frankowski, czołowy strzelec ligi, że Włakow strzelił gole dla Bełchatowa, Niedzielan dwa gole dla Korony i Smolarek teraz strzelił jeszcze bramkę. Sami młodzież. Sam, młodzież, sama tak, młodzież, młodzież. młodzież w Dodam, że z tych zawodników młodych, którzy strzelili gole i umieją coś oprócz tego, że są tak jak Polczak obrońcami albo tak jak nie wiem tam, swojaki niektórzy strzelają jak na no, przykład... Specjalizacja tak, tak, ma wąską do, dosyć. To gole strzelali do tej pory... Się, nie się, jak nie A ja, <grym> źle się czuję później. Się tak. Gole strzelił na przykład Mierzejewski Adrian, który jak najbardziej był powołany na kadrę i zagrał moim zdaniem oprócz Kuby Błaszczykowskiego jedyny na przyzwoitym poziomie w meczu z Kamerunem. Patryk Małecki, który był powołany i sobie, który nie mógł wystąpić ze względu na kontuzję i na jego miejsce pojechał inny zawodnik Polonii, hmm, i gołębiewski. gołębiewski. Jeżeli chodzi o powołanie w ataku, no to trener Zmugda powołał jedynych piłkarzy polskich, no bo trudno, żeby powoływał Niedzielana, Smolarka, Włakowa czy Frankowskiego. No wiemy jeszcze, że na pewno jest, bo rozmawialiśmy z trenerem Zielińskim, na pewno Jeleń będzie dostawał szansę, wiadomo, że on wraca po kontuzji, nie chcieli go teraz eksploatować. Jeśli Dawid Nowak zacznie grać w piłkę, gdziekolwiek, to też jeszcze Polonii, dostanie bo, szansę. Bo nie ma szans zerwania kontraktu także, z Polonią. Tak, także no ta kadra jeszcze będzie się zmieniać. Natomiast jeszcze tak mi przyszło do głowy, bo yy, też ulubionym yy, obiektem kpin dziennikarzy był Kamil Glick, który który podobno no fakt nie zagrał już najlepszego meczu. No zawalił golem. No Ale pewnie. tak sobie pomyślałem, że teraz wyobraźmy sobie, że, że trener Smuda wstawia jakiegoś innego obrońcę. Wynik I... pewnie jest taki sam. A on nie powołuje zawodnika z, pie... z Serie Tak A. i dziennikarze już widzę, ja już mogę w ciemno strzelać, co <laughs> piszą dziennikarze, że tutaj mamy obrońcę, którego kupuje czołowy klub Seria a trener Smuda go nie widzi. To czołowy, bo stała, stała grający, kogoś, grający tak? w pucharach europejskich. No Palermo, w tej no. chwili to jest czołówka Ligi włoskiej na pewno górna połówka, a, a, a z tego co mówił nawet Kamil, to założenia są pierwsza czwórka w tym sezonie. A, i tego, i a do tego Kamil grał we wszystkich meczach sparingowych w pełnym wymiarze, po 90 minut gra. E, no ale, sezon, ale też mówił, że wynikało to też trochę z kontuzji, no że tak naprawdę no, sezon no, ale, to pokaże. Ale, jak, to, ale nie... ma szansę się pokazać jak najbardziej. No tak, i ale niektórzy piłkarze tam są kontuzjowani po parę miesięcy i on rundę zacznie. Nie, no, Niewątpliwie ma głosze. ogromną szansę na pokazanie się. To jest szczęście mu trochę sprzyja w tym Palermo i, i to jest dla niego ogromna szansa i dla nas również jako dla Po to są te mecze sparingowe, żeby właśnie zobaczyć, że Sadlok na lewą obronę się nie nadaje. Teraz pewnie no bo Suda Sadloka, Sadloka też to też zrobił to wie, śmigło. No. Też to wie, no ale ponieważ nie mamy lewego obrońcy, kogoś tam trzeba wstawić. No, bez lewego obrońcy grać się nie da. Ten Smuda sprawdził, nie pasuje, szukamy dalej, no ale właśnie po to są te mecze i po to się to sprawdza, żeby żeby. I całe jedzieć, szczęście, tak? że są z dobrymi rywalami, no. No tak, bo gdybyśmy wygrywali teraz mecze z Liechtensteinem. No uważaj, tylko uważaj, wiesz, z kim. No, tak, bo z Luksemburgiem z młodzieżówka właśnie <głos> Z tak, też ale, raczej. Z ale, już ale, też trzeba z, uważać. z taką grą, jak, jak, jak momentami reprezentacja grała przeciwko Kamerunowi, czyli stworzyliśmy sobie pięć sytuacji bramkowych. No, pierwsza to, połowa była całkiem niezła. Całkiem złama. przyzwoita. No to przeciwko przeciętnej, naprawdę tam jakiejś przeciętnej drużynie europejskiej nie wiem, z trzeciej, czwartej, dziesiątki w Europie, to byśmy ten mecz pewnie wygrali. To znaczy Tylko, że to... jakie byłyby z tego wnioski? No, no pyta żadne. Pytanie jest, czy lepiej, czy lepiej pobiec 100 metrów ze słabymi i wygrać z czasem 15 sekund, czy lepiej pobiec jako ostatni w stawce z mocnymi i pobiec w czasie 9,5 sekundy. Nie, no to prawda. No, z jednej strony tak. Na znaczy, końcu, no. ja, ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żebyśmy grali... Przybieg na końcu, To niezły ja, bieg. To... Ja, to... To, to niezły, <laughs> bieg. Prostu, niezły zestaw, tam musiałbyśmy tak, mieć. No momentu. a przeoczyliśmy to, że po raz pierwszy biały człowiek zszedł poniżej 10 sekund na 100 metrów. Na Mistrzostwach Europy w Barcelonie francuski sprinter pobił dotychczasowy wynik Mariana Woronina z 1981 roku 10-0. Teraz mamy najszybszego białego człowieka już we Francji, a nie w Polsce. Musiało 30 lat minąć. Jak złoto. No, że wrócę. Tak, że wrócę. Ja nic. jestem na przykład zwolennikiem oczywiście tego, że, żeby grać z mocniejszymi rywalami. Boję się jednak czegoś takiego, że jeżeli te porażki będą się powtarzać raz po raz, to jednak wyrobi się w tych młodych ludziach, jakiś, jakaś taka bariera, że, że, że po prostu że się nie da. No ja pamiętam, na przykład pamiętam jak kadra Angiela. Oni nie, grała, nie mają, oni nie mają mentalności zwycięzcy. Niestety polscy zawodnicy znaczy... nie mają czegoś takiego. W klubach nie są w ten sposób. Znaczy, znaczy to, to w, ramach, że w kadrze Michał Żewłakow też mówił, że oni są mocno przerażeni, jak wychodzą przeciwko Hiszpanii, czy nawet przeciwko Kamerunowi. No ale to, wiesz, to też nie jest tak, że no nie można ich karmić zwycięstwami nad słabymi zespołami, a potem nagle wyjdą przeciwko mocnemu przeciwnikowi no, i dostaną ja, o tym, ja o tym nie mówię, ja mówię tylko i wyłącznie, że boję się, że to jest, ja uważam z jednej strony, że to jest dobra praktyka, a z drugiej strony jednak się boję, no czy to tak, no nie będzie przesadzone to. Mamy właśnie teraz jeszcze jakiś czas, żeby wyselekcjonować ludzi, którzy, no wiesz, no piłkarz, czy w ogóle sportowy, to jest ktoś, kto nie może wychodzić, nie wiem, bieżnie, boisko, parkiet, czy cokolwiek i zastanawiać się nad tym, jak tu uniknąć... Yy, Kompromitacji, tak? No, no wiesz, wszędzie, wszędzie na świecie szkoli się ludzi i uczy się ich po prostu parcia do zwycięstwa. U nas no niestety sprawa, no, tego no, poczucia, znaczy, poczucia no, zwycięstwa nie ma. U nas, u nas, u nas to, w, u nie nas to w głowie to ma Kuba Błaszczykowski, bo po nim widać, że on tam żadnych kompleksów nie ma. Nieważne nie jest paru myślę, pomaga. że i Robert Lewandowski już teraz inaczej myśli, jest paru młodych piłkarzy, którym się, nie wiem, Patryk Małecki też wydaje mi się nie bardzo ma kompleksów. No, znaczy nie, nie ma kompleksów, on ma inny problem. Bo Ale on, to już tak było w tym meczu, że jak padła druga bramka dla Kamerunu, to już absolutnie powietrze zeszło z polskich zawodników. To, jest to, co ja mówiłem, że jak Słowacja przegrywała z Holandią w 80. minucie 2-0, a jednak ta Słowacja cały czas atakowała. To jest pytanie, to jest... na ile zeszło z nich z powodów tego, że mieli w głowie nie tak, a ile... na ile że nie mieli siły po prostu biegać. Bo, bo zobacz, zobacz, że większość polskich piłkarzy gra w tak marnych klubach, że przygotowanie fizyczne w wypadku, no, wiesz, mistrza Polski, czyli Lecha Poznań no, leży, tak. No, ale trzeba przyznać, że e, w, w ogóle nie toczył się w jakimś zastupnik. Dobrze, ale zobacz, ale zobacz, jak wygląda fizycznie Legia Warszawa. Legia Warszawa gra w tej chwili do 70 minuty w piłkę. Od 70. No, mecz pokazał. No, że od... no tak, ale to wczoraj cabaj przy słupku. Nie no, chodzi mi, chodzi mi o to, że nie no, ja myślę, ja myślę, że to jednak cały czas pokutuje ten brak takiej siły charakteru, tego, że jak jest 2-0, to nie znaczy, że to jest koniec meczu. Nawet z dużo silniejszym rywalem. No, i, ale wiesz, ta, to, to po prostu potrzeba jest taki... Ja wracam cały czas do tej, do tej kadry Angela, która też przegrywała Kazikonik Piosenki, śpiewał, to że nie strzelają tam przez 600 minut gola. Wystarczy jeden mecz tak naprawdę, kiedy nagle to zaskoczy. Tak jak zaskoczyło... Z Ukrainy Z Ukrainą. teraz... A ten w najlepszym teraz, momencie. Teraz akurat drużyna Smudy gra z Ukrainą, następny mecz. No tak, to jest trochę <grym> inny mecz. No, tam, by, no, ten, no, no, to no trochę ale, inny mecz, no, ale to no, będzie trochę tak, inna kadra. No, nie nie ta kadra ma być meczu, za dwa lata, a nie, nie na teraz, nie Nie, nie, nie, nie będziemy mieli meczu o punkty, o punkty ale rozkoczyć. gramy dosyć prestiżowe spotkanie z innym współ, ze współgospodarzem Mistrzostw Europy, także Na potem gramy z Australią, czyli z uczestnikiem Mistrzostw Świata który może tam A później przechodzą mecze z Rosją, Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi, czyli z kolejnymi uczestnikami Mistrzostw Świata. My nie gramy z nikim spoza 30 Kolejnych spotkań z nikim spoza świata. To jest ba bardzo dobre rozwiązanie, na jak najbardziej. Ja nie widzę sensu rozgrywania meczu z Albanią. No, no bo myśmy przegrali do. <głos> to już tak, lepiej przegrywać z Hiszpanią <głos> niż z Albanią, no to i raz, jak to jak raz, popatrzysz no. w jakich klubach jak grają Albańczycy na co dzień, bo ilu ich jest w lidze włoskiej, ilu jest w niemieckiej, a ilu jest naszych w tych dwóch ligach, no to mamy Kamila Glika i trzech chłopaków i Dortmund. No właśnie, Robert, gra. Robert Lewandowski zadebiutował w oficjalnym meczu, wprawdzie to był Puchar Niemiec z trzecioligowym zespołem, czy z drugoligowym tak. zagrał tam po, po, trochę ponad pół godziny no ale debiut, debiut taki no taki nijaki trochę, no ale, ale, ale za, zaliczony Za to Ireneusz Jeleń dostał w, w ten weekend najniższą, najniższą notę no w historii swoich występów we Francji, że było ciekawie, A Lodowik Obraniak yy, no, też tam oglądał, zagrał chyba 15 minut w Lille. Yy. Nie, natomiast, chodzi, natomiast wczoraj, w... nie wiem czy wiecie, przeciwko Bayernowi Monachium wystąpił Mariusz Pukiełka. W piątej no, lidze. Co ty On gra w piątej to no, no, by nazywa się Germania coś tam. Ładnie się nazywa. Przegrali, przegrali 4-0, ale Majer Sztukiełka grał przeciwko Bayernowi Germańscy oprawcy. FC. <laughs> FC Germańscy oprawcy. A, y ostatnio dotarła do nas szokująca informacja, jak byliśmy w Szczecinie na tym, na tym meczu reprezentacji, gdzie gra zawodnik nawrocik Damian. Nikt już nie pamięta, jak się klub nazywa, ale to jest piąta... Nie piąta, przepraszam. Nie, to Liga Okręgowa. Okręgowa, Nawrocik gra w okręgówce, ma lat... Nie ma jeszcze 30. A Craig mi został wypożyczony do Cardiff City właśnie. O, a to przynajmniej ma blisko do domu. Bo z waliczykiem. No... A Ryan Giggs, inny, inny zupełnie Gorla waliczyk, cieli. wszedł na ostatnie parę minut we wczorajszym meczu. W ogóle Manchester ogóle Skolz do Giggsa. Ale Skolz w ogóle, Gista, w ogóle zagrał sprawa. Jak Skolze... się 10 lat, normalnie. Ja tam jacyś dziennikarze wyliczyli, że tam 70 lat. W sumie. Średnia wieku, czy przy golu. Ale Skolz zagrał jeden z lepszych meczów, jakie ja w ogóle jego dawno. widziałem w ostatnich latach, bo on miał asysty przy dwóch golach, a gdyby Berbatow wykorzystywał to, co on mu podawał, to miałby jeszcze cztery asysty do Berbatowa, bo Berbatow z uporem natomiast maniaka nadal, ładował w bramkarze albo obok. Natomiast nadal bardzo nijako wygląda Runej, który jak zgubił tą formę przed mistrzostwami świata, tak dalej trochę nie może jej znaleźć. Może już zaczął mieszkać w przyczepie kempingowej. No, A <grym> chabiański, chabiański, chabiański. w propoleg angielskim widziałem wywiad Łukasza Ale wiesz, jego przeciwnik nie wypadł na tych mistrzostwach lepiej. <grym> Łukasz Chabiański mówi, że tuż przed wjazdem na kadrę spotkał seska Fabrygasa na stołówce. I się spotrze do, do Fabieńskiego, klepnął po ramieniu i mówi: No, chłopie, gratulacje. A Łukasz mówi: Ale, ale z jakiego powodu? Zostaje z wami na rok. <laughs> no to ma poczucie humoru zawodnik Fabrega czyli już wiemy kiedy przyjdzie do Barcelony Słysza, tak jest. chyba że, że chyba że znowu chyba, znowu że, że, że jak widzę Barcelona rezygnuje z zakupów bo chyba i Maszerano nieaktualny i Ezil nieaktualny to wygląda na to, że tam do skarbonki wrzucają na Fabregasa na przyszły e, sezon. Boję się, że jak tak będą wrzucać do skarbonki te oszczędności klubowe tak będą tutaj nowy prezydent nie będzie tak elegancko... Może zmienią nazwę na La Masia w końcu. Zmienią na La ale boję się, że mogą nie mieć kim walczyć w środku pola, bo po tym jak odeszli w jednym okienku, został odsprzedany z powrotem Chryński, który mógłby grać w obronie do tego odszedł Jaja Touré i, i, i Marquez, który może grać też na defensywnym, to w tej chwili no, w meczu z Sevillą Oriol Romeu, Jonathan dos Santos. Taka, taka jest koncepcja Guardioli, żeby wyciągać znowu tych młodziaków kolejnych. Tam no, i. Znaczy, i z tak, i tak, tylko dalej. chodzi o to, że, że niespecjalnie są dla niego zmiennicy. Jak już się nie kupiło zawodnika pokroju Fabregasa, to przynajmniej Wypadałoby grać kimś, kto jest jakoś ograny na najwyższym poziomie rozgrywek. Podobno był w Madrycie u prezesa. No, podobno. I, i, i, podobno i Raczej tamtą stronę będzie, będzie zmierzał. No, jak mu się nie złożyło normalnej oferty, no to nic dziwnego, szczególnie, że w Madrycie tam w kadrze straszne ubytki. Ostatnio piłkarza sprzedali do Chirony za, sto, za 100 euro. <śmiech> <śmiech> Fakt, że z drużyny, z drużyny rezerw i chłopak już miał 23 lata i lekko, lekko wiadomo, że już nie zagra w pierwszym zespole i trzeba go było sprzedać. No, ale mogli mu oddać kartę zawodniczą na rękę, a nie wygłupiać się z transferem za 100 euro. No to wygląda co najmniej śmiesznie. No dobrze, ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić, może tak, nie wiem, chronologicznie mniej, ale tak na świeżo. Dzisiaj mam, to wszystko jest kury, nie, mam, Mamy mecz wczorajszy, nagrywamy to we wtorek. Wczoraj było, było dokończenie pierwszej kolejki mecz Legia Krakowia, w którym wydarzyła się ta <śmiech> dziwna historia na koniec i tutaj jakby cały czas komentarze przeróżne czytam na ten temat. Na temat tego gola i podyktowania rzutu wolnego przez mhm. sędziego w ostatniej minucie. Ten rulatorski na konferencji prasowej, nie wiem czy to widzieliście, no, pękł zupełnie. Zaczął tam opowiadać o tym, że zaprasza sędziego do autokaru, to go kibice powieszą na wieży mariackiej, jak dojadą do Krakowa. E, <grym>, I takie tam historie. No ja go po ludku rozumiem, że no, nerwy mogłem opuścić, chociaż nie wiem, czy koniecznie w kierunku sędziego powinien mieć pretensje. Może tak, bo to, że jest rzut wolny jeszcze to, nie oznacza, że jest gol. Po pierwsze, no poza tym no, przepis jest przepisem. No, jakby bramkarz ma jakieś tam sekund na przetrzymanie piłki. I jakby też trener Ulatowski rzucił taki argument, że... Bramkarz ma pięć. Chyba sześć. sześć, sześć. sześć, sześć ale no. Trener Ulatowski powiedział, że. Ale umówmy się, żaden bramkarz nie, nie, nie pilnuje tego czasu. No. Znaczy jest to właśnie, bo czekaj, bo to do tego dojść. Bo Trener Ulatowski rzucił takie hasło, że. To w ogóle jest bez sensu, no bo przecież Tabaj przez cały mecz przetrzymywał piłkę i sędzia mu tego nie gwizdał. To dlaczego mu nagle gwizdnął w ostatniej minucie? Ale ostatnia minuta jest taką samą minutą no jak tak, pierwsza, 40, 38. Tak, Trochę taki argument, że to jak będę szedł po ulicy i lał po mordzie każdego gościa po kolei i zleję dziesięciu, to będę obrażony, że mnie zatrzymali za 11. Zlałem dziesięciu. <śmiech> nie, to prawda, <jest śmiech> <z 11. śmiech> że powinniście zatrzymać za pierwszym razem i tak samo tutaj, tak jak powiedziałeś, każda minuta jest taka sama, więc no powinni go zatrzymać za zwrócić uwagę na samym początku meczu. Wiadomo, że jeśli bramkarz, to robi raz czy to sędzia można zwracać uwagi, tak? Natomiast jeśli bramkarz robi to permanentnie, przez cały mecz... To czekamy na ostatnią minutę. No to generalnie się prosi o to, żeby wcześniej czy później zareagować. Natomiast yy, ja znam człowieka, który to sprawdził. Obejrzał cały mecz i sprawdził obu bramkarzom, jak to się w czasie meczu wyglądało. Oczywiście nie, dokładnie da się, no bo nie zawsze kamera pokazuje akurat bramkarza. Natomiast robić ani razu nie przetrzymał piłki ponad 6 sekund w tym meczu, a Cabej rzeczywiście robił to regularnie. Rekord to jest 20 sekund w jednej akcji. Trzyma, znaczy, trzymał co pilkę. wynika z, wy <kluzny> z wyniku? Wynika no, z tego, oczywiście. że Ślusarski strzelił gola w szóstej minucie. No i później to Legia, która grała u siebie prawie przy pełnych trybunach na nowym stadionie, musiała gonić wynik, a do tego pierwszy mecz dostała pod dupie straszliwie od Polonii. I generalnie, jeżeli nie na Krakowi, to na kim oni te punkty mają zdobywać? Więc im się spieszyło. Krakowi zupełnie Nie. No, ale, no tak, no ale bez przesady Widziałem również ikera Kasijasa grającego na kampną na czas każdy, Od znaczy, pierwszego wykopu wiadomo, każdy Robi brak... to ponad 6 sekund Znaczy nie, tylko wykop to wykop Wykop to jest co innego tak? No tak, tak, ale on ustawia piłkę na piątce Idzie za bramkę, opala no tak, się, macha coś do doza Wznowienie gry z wykopu chyba nie jest ograniczone czasowo No tutaj, ale tutaj, tutaj znaczy, Też możesz dosta dostać, dostać żółtą, żółtą kartkę, kartkę. Tak? A, tak. a za przetrzymanie ponad 6 sekund Czyli nie wznowienie gry w rękach jest rzut wolny, dokładnie, więc to jest jakby ta, no ta różnica. No, już pomijam, że Caba jak ustawia mura, następnie staje za nim i zostawia cały ruch wolny, no to już... No trudno. No. No, nie od dziś wiadomo, że Caba jest frajerem. No, to już ja określenie. To, to jest jeden z jego najważniejszych. Znaczy to, to jest, to zacytowałem, trenera Piechniczka. No właśnie. Z pełną premedytacją to zrobiłem, bo chciałem powiedzieć, że do, do, powinien obok, obok spoconego Janka w ławce siedzieć, w tej ławce dla kretynów. Tre... Tera Piechniczek. Tak. Tej piechniczek ławce, tej ławce który, w, której w której się który, nigdy nie pyta o nic. Poproszę który wydaje się... kwartalnik trener. Tak. Przed pracy zagranicznej. Tak, tak. Bo, bo, bo, bohaterski to nie, trener. Jak to powiedza, jak to powiedza Piechniczek, nic, tylko się rozwijać. Tak, tak, A, tak. tak. <laughs> <laughs> o, pilutek. <laughs> no ja, ja usłyszałem też po meczu, po meczu z kamerunemu z, z ust złotoustego Jerzego Hengela, że przecież, co mi tu Państwo zarzucają, przecież PZPN odpowiada, znaczy chodziło o kluby, przepraszam, to było przed, to było przed kadrą, przecież PZPN odpowiada tylko za kadrę. A kluby to nie nasza sprawa, to są niezależne podmioty gospodarcze. Po czym, jak go po zapytali, co on na ten temat, to jakoś nie umiał odpowiedzieć. No. Może wtedy nagle przerzucił może już nie, się już na, na kluby, kluby się, przerzucił, bo może jakiś sukces. A bo Polonia może wygrała, na no, której jest często gościem i nawet próbował wmontować tam swojego synalka na dłużej, na trenera pierwszego zespołu. To skończyło się we Wrocławiu. S skończyło tak? się we Wrocławiu, tak, tak. Nie wiem, czy czytaliście artykuł o tym, jak to Czesław Michniewicz 711 razy dzwonił do fryzjera. Fryzurę ma taką samą. Może <grym> dlatego. <grym> I, <grym> I od półtora <grym> roku nie może znaleźć pracy. Nic dziwnego, bo każdy, kto go zatrudni, będzie posądzany o to, że, że zatrudnił sobie kogoś, kto już nawet do fryzjera no, tak tak dzwonił. No, nie, no, nie może. Ja rozumiem, jak on mówi, że nie pamiętał, czy z nim rozmawiał, no to rozumiem człowieka. Jakby 700 razy mu ciężko zapamiętać, tak wiedzieć, O czym się <grym> tam sprzed dwóch, trzech lat. może tak. w ogóle do niego numeru nie ma. Wpadkiem mu się wybierało. tak, tak. Numerki, tak. No. Ale mówiono o nim polskim urinio. Fajna. siara. siara. Ja wam powiem jeszcze, że jak byliśmy w tym całym vip gdzie tutaj kolega Ernest, po jego twarzy przebiegały fale obrzydzenia. nie tylko po jego, bo ja też nie byłem w stanie tam długo wytrzymać. No w każdym razie tam oczywiście stał pan prezes też chlato, tak. wyjątkowo trzeźwy wyjątkowo trzeźwy trzeźwy być. był, to prawda no, no może i dlatego, i że, był z, że był z trenerem nad trenerem tajnerem byli razem się obściskiwali, tak. no tylko, że nad trener jak się okazało, trener tajner był po prostu w takim stanie, że jakby go lekko y, dotknąć, to by się przewrócił, wyszedł z progu tak, <laughs> wyszedł bez, <progu. laughs> bez telemarku <bez> telemark. <laughs> tak, proszę, nasza koleżanka go chciała przysunąć chciała wziąć swoją torbę i nad trener tak się na nią spojrzał, miał taki uśmiech takiego kompletnie pijanego buddy <laughs> także, ale tak patrząc na na, na, na prezesa tak sobie wtedy pomyślałem, jak to dziwnie się y, plotą różne losy. Tu już wczoraj koledze mówiłem, że żeby ci ludzie po prostu się nie mieszali do tego, zostali. Przecież on sobie psuje swoją własną y, legendę. Ja już tak, sobie popatrzę, tak zepsuł, że tam, już już się nie Podobnie wie. jak pan Spocony. No tak, nie? już nikt nie pamięta, tak jak dla naszego pokolenia to Zbigniew Boniek, prawda? To ja sobie nagle wtedy uświadomiłem, że, że Zbigniew Boniek w polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata strzelił sześć bramek. Trzy mniej, niż, bramki, mniej niż, że już Lato. Tak, trzy bramki trzy bramki na jednych, w jednym, na w jednym jednych, meczu, na jednym. A, a Lato strzelił siedem bramek w jednej Ty, imprezie. Tak? A w ogóle strzelił dziewięć. Także... No, jedyny człowiek, jedyny polski piłkarz, który był królem strzelucji świata dokładnie. kiedykolwiek. Także, no, no właśnie szkoda. No. no szkoda, no to już kiedyś o tym mówiliśmy, jak to niestety się niektórzy rozmieniają na drobne. No ale nikt nie wymaga, no niestety. No, piłkarz jest piłkarzem i nigdy... Nikt od niego nie wymagał, żeby był jakimś super wykształconym, inteligentem. No, ale no i... Ja tylko chciałbym wymagać od niektórych, żeby znali swoje miejsce w szeregu. Czy jak ktoś jest głupkiem i był świetnym piłkarzem, to nie będzie głupkiem, nie wiem, nie, nie reklamuje ale, ale sosy wiesz, tym, do spaghetti. Głupek, głupek nie wie, że jest głupkiem. No. Z tego no, wynika tak, jego głupota, paragraf 22, tak? No, tak no niestety. No. Muszki ma w oczach. Dobrze, to już przejdźmy od tych psychologizmów i co, coś mamy jeszcze? No pewnie. No to co mamy? No liga angielska wystarczowała. No chronologicznie odbyły ja to się to te dwie kolegi. No mamy, mamy naszą ekstraklasę. Wiemy, że, <coughs> że Polonia wygląda na, na mocną drużynę. Ciężko powiedzieć co, co, co dalej? Bo ósme miejsce Wisły, dziewiąte Legii, dziesiąte Lecha to w ogóle zakrawane no tak, jakieś dowcie. Mam, mam obiepowiedź Maćka Rzawskiego, który rzucił do kamer po meczu tak, tak. O, ostre słowa, że, że są jak on to powiedział? Bandą nieodpowiedzialnych ludzie, a nie żadnych tam piłkarzy. Tak. No. No, szkoda tylko, że to Maciek nie strzeli tego karnego, który przyczynił się jakby też do, do tego, że Wisła w kucharach jest tam, gdzie jest, czyli jej nie ma. <śledzianie> <śledzianie> brawo! brawo. No, no, ale prawdą jest, że też, no też nie. Trener Kulawik po meczu winę za gola zwala na tego Słowaka, tak? Cikosz on się nażywa, Nażywa nazy tak, tak, tak. się Cikosz. Tylko A. dlatego, że po jego interwencji był rzut rożny, po którym padł gol. To też taki no. trochę długi, długi związek przyczynowo-skutkowy. Czy jego brak nawet? bo to Znaczy jest jakiś, tak? Ale to jest nawet w Ale na, trudno na, nawet... uniknąć rzutu rożnego przez cały mecz. No, to <laughs> nawet, nawet, na, nawet przy spalonym jest tak, że nowa akcja jest już wtedy, kiedy zawodnik nie biorący udziału w grze na pozycji spalonej się znajduje, a później jest do niego podanie i on już na tym spalonym wcześniejszym nie był. Związki przyczynowo-skutkowe w futbolu akurat jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry i tego typu rozwiązania rzadko się sprawdzają. Ja myślę, że wielu słuchaczy nie zrozumiało tego twojego Ja, ja, tego ja myślę, że zrozumieli, ja myślę, że my mamy inteligentnych słuchaczy. Tak, to, że, że ty nie, nie zrozumiałeś, to... Wiesz, oni mają tą przewagę, że sobie cofną i posłuchają tak raz i jeszcze. Tak. Można powiedzieć, że Wisła jak Holandia, to znaczy zagraniczni piłkarze kłócą się z polskimi, starzy z młodymi, tener ze wszystkimi. I I wyniki są takie, jakie tak. są to, to widać. Mnie tylko zastanawia, jak charyzmatyczną postacią musi być zawodnik w Rdoliak, żeby nie, nie grając ani jednego meczu w Legii Warszawa, Zostać dostać kapitanem. kapitanem. I nie mówiąc po polsku. Nie mówi po polsku, gra w polskim klubie. Są polscy piłkarze, tacy jak, nie wiem, Kiełbowicz, Rzeźnicza, Kiwański. Yy, no, no jest jak... paru ludzi, którzy tam dużej. Nawet jak już obto krajowca, to jest niejaki Astis. I niejaki i niejaki, niejaki. Który gra przynajmniej już parę lat tutaj w tej... Go teraz, no, no. teraz kontuzjowany jest. Ale, no ale dać zawodnikowi, który nie zagrał ani minuty w drużynie i przychodzi z zagranicy opaskę kapitańską, wyobrażacie sobie, że... No to jest nie, policzek na pewno. Że Real Madry Madryt teraz daje Kedirze opaskę kapitańską. No ale może nie wiemy, co się dzieje na treningach. Może to jest tak, że ma gigantyczny wpływ na zawodników. No, Mimo wszystko na, nadal jest to, mówię, no, dla, dla, dla Polski... No dobra, dla Polska... to było ryzykowne, dla polskich dla, polskich garzy... ale, ale spróbowałem. Dla jak grających od paru lat w Legii, no to jest... Tak, no, już, no, nie, no sprawa pla, jasna. Co plas, najmniej plaska. Nie, no tak, tak, sprawa jasna. Z liście, taki lekki tak, strzał z liścia. No ale trener skorża najwyraźniej Wie co robi? No, wybieranie kapitana przez trenera to zawsze jest no, szatnia. Szatnia, szatnia wybiera trenera i nawet nawet jak rozmawialiśmy kapitana z... Z... Kapitala, znaczy Kapitana kogo Ale tak. tak. trenera trenera. trenera też. Też. Wi wi Wiśle to to trenera też wielokrotnie wybiera szatnia. Szatnia głównie zwalnia trenera. Wiśle Wiśle, Wiśle, Wiśle też tak było. Ma wrócić Dan Petresku. ciekawe. Czy nie wiadomo, czy Albo wróci. nie pan Jiménez też tam z zgłosił. No to to w ogóle mm, jest informacja. Sam, tak. sam podobno wysłał maila. Naprawdę? Chciałby. Oglądamy może dobra, że mu nie gorąco ostatnio w Hiszpanii było i mu się w mózgu pomieszało W nie, chłodniejszy nie, on, kierunek. On nie, nie, nie, wie, wie, nie wiem, czy on wie, jakie to są stawki za, za, <coughs> za Powiedziałem, że nie wiem, czy stać kogo południe. Nie, może, no myślę, tak, że wie, to, może, zgłasza, może, usłyszał, może usłyszał, że Nowak, Sobiech i Smolarek będą zarabiali po 400 tysięcy euro rocznie. No to powiem sobie, że to taka liga, że o matko boska. Nie? <grym> Zobacz, jeżeli jeden klub płaci milion 200 tysięcy euro trzem piłkarzom, z czego jeden nie gra w tym klubie. Bo... A do tego jest to klub, który zeszł sezon skończył raczej w dolnej połówce. I w... A on tutaj do, do, do ostatniej do, kolejki, do, do ostatniej kolejki bronił się przed spadkiem. A Wisła do ostatniej to kolejki bakero... niemalże walczyła mistrzostwo. <grym> Może Bakero mu to powiedział. Widzę bo... <grym> tak, tak. u mnie piłkarze, no po 400 tak. tysięcy zarabiają. <grym> nie, be, nie, będę sam, nie będę sam, <grym> no, nie będę sam. Co prawda prawda, brata mi zwolnili i zatrudnili Janasa, jakiegoś nie wiadomo po co, ale... A Janas, a brata ogóle, nie przypomina. Ciekawe jest wypadku. to, że Janas, czyli on jest kim dyrektorem sportowym, ma już asystenta. No. no. to jest, to jest, a co jest jego asystentem? Stokowiec został asystentem. A, Stokowiec. No. R Rudy. W, te, w tej, w tak zwanej szatni, jak już o tym a. mówimy, piłkarze jakby już bez ogródek mówią o tym, że to wiadomo, że jak Bakero przegra 2-3 mecze, to Janas ze Stokowcem już w blokach stoją i no, tak i, i myślałem, to, że... nie, ma, nie tak Nie ma tutaj. Znaczy, tak, ta jest, ta tak to jest wygląda. Ta jest tak, że... no, ale to też tak miało być w Kielcach, jak Jana zostawał też. I też tak miało być w Kielcach. Znaczy, tu to tak. wygląda, ale. Ale dziś sportowym, to wiadomo po co. Ale Wojciechowski ma tą, ma tą piękną zaletę, że on yy, nie umie tuszować swoich zagrywek taktycznych i generalnie mam wrażenie, że tak zwaną fuzję Jana spucuje do strzelania bakerów w dowolnie wybranym momencie. Pech jego polega na tym, że, że Polonia cała gra dobrze i jeszcze nie traci, nie traci bramek, gole strzela. Sprawdzają się ci, którzy się mają sprawdzać na wszystkich pozycjach, do tego są dublerzy na, na, i, i w obronie. Tam jest sześciu, siedmiu, a nawet ośmiu mocnych obrońców. Pomocników też jest tak, że na dwóch, trzech jest rezerwowych dobrych. Jak dojdzie nowak, to atak też wygląda bardzo przyzwoicie. No i obawiam się, że ten bakero może się utrzymać jeszcze parę kolejek. No znaczy, to nie obawiam się, bo ja mu tego to życzę. To zależy no, ale... od piłkarzy. Potem no. pamiętaj, że te. Czy piłkarze byli od początku za Bakero? No, tak, z, bo... Ja się domyślałem, że lepiej im pracować Bakero tak, że to wiesz. No tak, a, to Ja, mu, ja mu wyniki drużyny nie przeszkadzają w wyznaniu trenera. W w w Chronologicznie, proszę panów, ruszyła jeszcze Liga Angielska. Ale to już mówiliśmy. Manchester wygrał. Manchester. Manchester, Manchester wygrał. Manchester. City i Tottenham grały przeciwko sobie i bezbarwnie Słowo, całkiem zremisowały prawo. dwie drużyny, które zrobiły największe zakupy przed sezonem Chelsea jak to Chelsea a, Chelsea a może piłkarze a to ten właściwie... byli zmęczeni po, po, Chelsea po, po, jak po Mafajera, tak zwanego w slangu trenera piechniczka no to kopię 6 do 0 no i tym razem a Chelsea akurat transferów w tym roku jakichś tam spektakularnych to nie, nie ma skład, skład no jeden, jeden, patrzy... jeden zrobił, oddali Jokola do Liverpoolu no tak, ale jak popatrzyłem <laughs> na jedenastkę Chelsea to taka jakby, jakby zeszły sezon trwał no i tam no niewiele to to wiele no nie ma... jest to zmieniło jak popatrzysz no na strzelców tak, a... bramek to jest Maluda ponad 30 lat, lampar ponad 30 lat i Drogba 32 lata czyli tam dziadkowie elegancko ci sami, którzy strzelali w ubiegłym sezonie i stanowili obliczu zespołu teraz też tak ja myślę, że swobodnie też tak Będą i no, Carvajle jeszcze odchodzi z Chelsea. W, także bardziej on bar... ja mówię o transferach no, wiem, tak wiem, przychodzących. Znaczy, bardziej odchodzą zawodnicy? Bo mówiło się o przyjściu Neymara i o przyjściu Rodriguez'a do Chelsea, ale na razie Neymar to powiedział wręcz w wywiadzie, że on to tylko z prasy słyszał, że on jest zawodnikiem Chelsea. A Rodriguez też biega raczej w Benfica ostatnio. A, jeszcze. widzieliście go? tego e, Hernandeza, zwanego Cicarito? Yy, który twarzą? Nim nosem, tak? To, tak. <laughs> To jest zielony groszek, bo on jest jednym z nielicznych Meksy meksykańskich obywateli, który ma zielone oczy i dlatego nazywa się zielony groszek, ma taką ksywkę. No, no, co by na koszulce tak napisać? Czarito, tak? Rzuciłeś na na te kwestie No, no. Wiele to nam No Tak, to No i co, bo jeszcze chciałem o dwóch innych dyscyplinach na chwilę. To nie, bo jeszcze skończmy. To... To... To... To... To, a znaczy, to, znaczy, ja przepraszam. Znaczy, ja jeszcze to, to ja to, to chciałem to... powiedzieć, że byłem. Na trzech nawet dyscyplinach. jak skończymy, to chciałem powiedzieć, że byłem. A to o czterech. Na meczu byłem. piłki ręcznej, wiem. Nie, nożnej. Byłem, ja na meczu... ciągnie na Byłem na meczu Korony Kielce z Widzewem Łódzkim. Na meczu tym... Piękna porażka. Piękna porażka. No można tylko smętne wnioski wyciągać i to dla obu drużyn. Niestety Korona będzie się broniła przed spadkiem i jeżeli się utrzyma, to uważam, że będzie to duże osiągnięcie tego zespołu. Dlatego, że kilka akcji Widzewa Łódź polegało na tym, że biegł człowiek spod swojego pola karnego z piłką, przez nikogo nie atakowany, aż pod pole karne drużyny przeciwnej, czyli Widzewa, i tam dopiero kompletnie. Tam jest pole karne drużyny Przeciwnej. Panie redaktor pokazał ręką. Ty kompletnie więcej. osłupiali zawodnicy korony, zdawali się patrzeć na siebie i nic nie rozumiejącym wzrokiem podpowiedzieć sobie, kto ma go teraz zaatakować. Efekt był taki, przed że. Chwilą, pod... Przed chwilą powiedziałeś, panie redaktorze, że biegł pod pole karne Widzewa. Nie. To piłkarz widzewa? Tak. Niby po co? Dlatego tam ci... Ja, ja, dlatego, dlatego, ja, ja też osłupiałem. Dlatego ja też osłupiałem. No. No e, dlatego chciałem to szybko zweryfikować. Jak... Chcieli go zaatakować i ja biegł w drugą stronę. Co z takim zrobił? zgubił pościg? E, no więc tak, jeżeli... E, znaczy, dowiedziałem się, że Golański ma przyjść do, do Korony Kielce na trybunach, będąc... To wrócić. Wrócić, tak. Ruchem bumeranga... E, Szachowego. Tak. E, co by się bardzo przydało tej drużynie Dlatego, że zawodnik Lech Który tam gra w pomocy To równie dobrze mogłoby go nie być na boisku e, Do tego Wukowicz to myślę, że w czasie meczu Z Widzewem przebieg jakieś 3,5 km I to raczej do tyłu niż do przodu Masakra jeżeli chodzi, nie, Korona nie ma środka pola W zasadzie bawię, że jest to niemożliwe biegać w czasie meczu tylko do tyłu no, to jak już pobiegniesz do tyłu, żeby się boisko kończyć a częściej trzecie czy, czy ci później jeżeli nie, przez jeżeli przez 90 minut w takim tempie 50 metrów to możesz <śmiech> biec tylko do tyłu ale jeżeli, jeżeli, jeżeli przebieg 3,5 kilometra a jednak więcej przebiegł do tyłu to gdzie zaczął mecz? i to jest pytanie do słuchaczy I gdzie go skończył? <śmiech> ale przecież mógł biegać zbiegnąc do tyłu cały czas przy linii po, po, tak, po, po, a to, po tak. tak zwanym obwodzie. R ruchem tak zwanego bumeranga <gulanie> tak Albo wolnego elektrona. To tak jak, tak jak było kiedyś to z że wiatr wiał mi w twarz, a w zasadzie w plecy, bo przecież no, płynął płyną przodem tak. do tyłu. <gulanie> e, tak, no więc y, chciałem powiedzieć, że korona... No, nie, bo jeszcze oglądają plecy rywali. A, a tak. właściwie twarze, a właściwie <gulanie> nie, bo, bo płynął tyłem. <gulanie> nie, przodem do tyłu. <gulanie> Dobrze, więc y, chciałem powiedzieć, że korona nie ma środka pola. Ma napastnika niedzielana Bardzo przyzwoity napastnik Szkoda, że nie ma mu kto piłek podawać No jeżeli chodzi o brońców To bardzo pasywni Chociaż przyzwoici Ale w ogóle nie bronią Przyzwoici ludzie, słabi obrońcy. No nie, no, ludzie. obrońcy, ale przyzwoici ludzie. To też, ma, to też ma, ważne, Jeden ma samą babcię jej pomaga. Ta. A A, węgiel. Ale, naszy, ale zauważ, zauważ, to tak. już, już był taki zawodnik w koronie, te tradycje Kielbasa też po, po pomagał mamy nosić węgiel. Tak. Ernani, Ernani tak. bardzo dobry obrońca, ale jego współpraca tam z tym, z tym Litwinem, co, jak on się to nazywa? Litwinów jest za dużo w polskiej klasie, Ja się trochę pogubiłem ostatnio. No, wygląda na to, że A z nocy wracają dług, wycieczki. Długie, skomplikowane nazwiska. Tam Stano, wycieczki. ten ma bardzo trudne. No, <laughs> Paweł Stano. Tam chyba nie jest Litwinem. Tylko Czechem. <laughs> Ale, w temacie Ale na... pochodzenia Łotysza. Bo urodził na... się w Niemczech. I tak rekord pobiła Krakowia, która sprowadziła zawodnika, który zresztą się skontuzjował, który nazywa się Tiba Zonkiza. Tak, tak, świetna. nazwę. Naz... Nie jest Litwinem. Nie, nie stąd wiesz ma kar karnację, ma ciemną dosyć, karaimem jest litewskim no, no. urodzonym w zagłębiu rury no, a jeżeli, tak matki Holenderki. a jeżeli chodzi o, o widzę w Łódź to moja prognoza po tym jak obejrzałem tą drużynę że też będą brać dzisiaj przed spadkiem yy, nie, myślę, że tak między 10 a 12 miejscem skończą tą ligę, bo na nic więcej ich nie stać grają fatalnie w piłkę ale mają bardzo dobrego napastnika. Mówię o tym Litwinie. Ten pamiętam, Czernas się nazywa. Czernas, bardzo fajnie, chłopak gra w piłkę. No i tam paru ludzi umie do niego podać. A propos, no. ten, ten Manu w Legii też rzeczywiście ma trochę pojęcia. Ma. Manu, jak się, jak tak się gra na skrzydle. Tak, to jedyny zawodnik, którego zapamiętałem tak naprawdę z Legii w tym meczu z Arsenalem Londyn. Ten Manu, naprawdę przyzwoity piłkarz. No, parę sezonów w Lidze Portugalskiej w pierwszym składzie. No, tak. jeszcze, jeszcze dwa lata w Lidze Polskiej i, I, i, i, i przestanie dać piłkę. I, jeszcze i, nie będziemy go pamiętali. Tak. No to skończymy o futbolu. Uff. No to Uf. na szybko, mam mało czasu, bo wiem, że byłeś na meczu piłki ręcznej. To nawet na dwóch. Na dwóch nawet. Brawo. No brawo, brawo, bo brawo, brawo, brawo. 200 no, kilometrów. W, w, w nie, wiecie, tylko <grym> nie, nie, znaczy yy, tak. A no. jeszcze są dwie historie do opowiedzenia, no, teraz mi się przypomniało, takie tak. bardziej socjologiczne. Są. Na przykład, jakby się możemy opowiedzieć historię, jak się kupowało yy, bilety, będąc kibitem, polskim kibicem Arsenalu. Tak, na no, czy... świadkiem tego na, na, na, na Legii. Stał, stał młody człowiek z dziewczyną i podszedł i się zapytał, czy może tutaj gdzieś bilet kupić na sektor gości, na co pan ochroniarz taki, w takim mundurku... A on by, był Polakiem? Czy... Tak, tak, on był Polakiem, no hmm. powiedział co, mu, że... że chciał, sektor gości? No bo chciał bo bo kibicę Marsenalu. To, okay. to się dobra, zdarza w Polsce, dobra, że ludzie dobra, kibicują już. innym drużynom mhm. niż Polskie. Coraz częściej. No. no i chciał kupić sobie taki bilet pan ochroniarz mu powiedział, że w ogóle nie ma takiego w ogóle możliwości, że nie chce do Londynu jedzie. A on na to mówi, że, że w Londynie nie było dystrybucji biletów na ten mecz. No i chciałby tutaj kupić, ale chciałby siedzieć w sektorze Arsenalu. on powiedział, że na to, że. Skąd on ma taką informację, że można taki bilet kupić? On powiedział, że na stronie. Arsenal. Że, że na stronie było tak napisane. Mówi na jakiej stronie? No, na polskiej stronie Arsenalu. I, I tak było napisane, że można nabyć takie bilety. A on na to odpowiedział. Tam sami wieśniaki wchodzą. <śmiech> Oj, to no, taki tak. sobie dialog nizując, nizując. Po, po czym ten młody człowiek dosyć rezolutnie zapytał się, czy może rozmawiać z kimś, kto umożliwić zakup takiego biletu, no to pan powiedział, że nie, może zostaną w kolejce i tam sobie zrobić kartę kibice Legii Warszawa co, zro co, co, co, co, zro co zrobił? pójść na jeden mecz <laughs> tak. co zrobiło zresztą kilku niezbyt ortodoksyjnych kibiców Polonii Warszawa bo chcieli obejrzeć, obejrzeć Arsenal w akcji o czym się okazało, że system wewnętrznie wyklucza przyznanie komuś karty jednocześnie i Legii i Polonii. W związku z czym kibice Polonii, którzy mają karne, kupili te karty, nie mogą teraz wejść na stadion przy ulicy Konwiktorskiej, ponieważ w systemie są zarejestrowani jako posiadacze kart kibica warszawskiej Legii. Ale to nie można wejść tak po prostu na jeden mecz, tylko trzeba wykupiwać kartę kibica. nie można. W Kielcach mieć... na przykład jak tak było, to można było normalnie wejść z dowodem no, Nadal możesz raz. po prostu przychodzić z dowodem tak. i kupujesz bilet w Kielcach. Tak. Możesz wejść na każdy, mecz Mec, każdej miejsca. Ale pos... są tylko dla prawdziwych kibiców. Tak. Nie ma. A tak to jest wykorzystywane. Czy, Czy Polonii też? Polonii na Polonię też. też musisz mieć w Warszawie kartę. Muszę mieć kartę kibica, nie tak. mogę tak sobie po prostu pójść. Nie. No to nie pójdę. No nie pójdę. No nie pójdę. <laughs> znaczy, niestety no jest to. Znaczy, to nie z powodem, I, powodem powodem. po włosie, tak. tego, no, tak. znaczy, co jest... się w naszym kraju pięknym dzieje. No. Znaczy, gdyby nie to, że widziałem, co się działo wtedy, kiedy kibice no, Legii system, system może przecież posiadać nazwiska ewentualnych kibiców. Mm, tak, i, ale, i w, uwagę, ale no. widziałem, co się działo wtedy, kiedy kibice Legii Warszawa tak zwani kupowali na derby bilety po prostu w klubie jako obywatele miasta stołecznego Warszawa kupowali sobie bilety jako kibice Polonii podszywając się pod nich, a później wmieszani w tłum kibiców na trybunie krytej lali po prostu ojców, którzy byli z dziećmi trzymali dzieci na rękach albo po prostu zabierali im szaliki i bili ich po twarzy także ja akurat zażądawili Polonii Warszawa, kompletnie się nie dziwię bo był to kompletny szczyt chamstwa w życiu czegoś takiego nie, nie widziałem to, to, nie, i mam nadzieję, ale, ale problem, że jak dla... Dla mnie to kibiców Legii no. nigdy więcej, w ogóle żadnych, nawet kogoś, kto raz na tym stadionie się pojawił, mogę nie oglądać. No ale skoro w systemie jest tak, że ten, no, ten, ten człowiek jest kibicem Legii, no to wiadomo, że jak się przychodzi do, na, na Polonię i jest w tym systemie, no to wiadomo, że wchodzi kibic Legii, no przecież system może to zidentyfikować raz, dwa, a jeżeli mnie nie ma jako kibica ale system Legii, to ci uniemożliwia ja przyjść... zakup. Na, na dzień dobry uniemożliwia ci zakup karty kibica Polonii Warszawa, jeżeli jesteś kibicem Legii. Koniec kropka. No ale chodzi mi o to, że ja nie mogę sobie przyjść na mecz Polonii czy Legii, bo muszę wykupić kartę kibica. Tak. Co jest to jest nie absurd. Można, nie można w Warszawie chodzić na, i na ten stadion, na ten, jak się okazuje. Nie to można. jest absurd. Dla mnie, dla mnie to jest na absurd. Na jeden, albo na drugi. No jest to, no absurd. Jest to absurd, oczywiście. Piłka nożna nie jest tego, żeby oglądać piłkę nożną, no właśnie, tylko żeby tak. się jest, opowiedzieć po jest, stronie. Jest to, jest, to absurd, no. jest to absurd, no ale absurd ten nie wziął się z sufitu, tylko wziął się z tego, co No co dobrze. Rozwiązanie tego absurdu. Jest, jest dodam, wyżalne, że, do, no. dodam, że jeden z moich kolegów po meczu, na którym nie było ani jednego kibica Legii Warszawa, dostał na Nowym Mieście nożem od kibica Legii Warszawa, tak zwanego kibica. Siedzieli sobie koledzy w, w normalnym lokalu gastronomicznym Helikon, popijali piwo i y, nagle ni stąd ni zostały wybite okna y, stołami, które stały w ogródku na, na zewnątrz. Rozumiem, że to było po tym meczu. Po, po, bo, po derbach. Po derbach. Po, derbach. No, po prostu czas nauczyć się ja, ja, przegrywać. No. Ja, wszystko, ja wszystko rozumiem. My derby, żeśmy, cy... my derby żeśmy spędzili, może ich nie oglądaliśmy, ale, ale i słyszeliśmy słyszeliśmy. <głos> tak. słyszeliśmy, tak. słyszeliśmy i... Jak padają bramki tak. i kto strzelił, nawet było słychać tak, to że... Było bardzo... Ale hmm. potem przychodził właśnie taki zmaltretowany przez życie kibic legi w stroju sportowym dałem, tak lekko się Jak tak prawie na sportowca przystało. Tak i, i wyraził się, że przegraliśmy 3-0, szmatami. Tak, tak, wiele tego nie, typu jak mówię, no to rozwiązanie tutaj zaskoczyłeś mnie bardzo. I coś no, no niestety tak nie jest to rozwiązanie, natomiast, natomiast na, na, tak. na rozwiązania absurdalnych sytuacji czasami muszą być absurdalne, podejrzewam. Nie, nie, to nie. Dobra, nie, no słuchajcie, no, bo ja mi się wydaje, że to jest mało ciekawe, to o czym my teraz rozmawiamy. Dobrze. No ja, no ja tylko chciałem... Ja nie obejrzałem Granderby, bo byłem... a drugą de Granderby no, no. no bo właśnie sobie przypomniałem, bo dosyć podobną historię miałeś a propos, a propos meczu Barcelony teraz w Kielcach. Znaczy miałem taką historię, no, jest... że wysłałem po prostu maila, żeby się akredytować na mecze, na mecze Vive z Barceloną i poszedłem do, do miejsca, gdzie się ta akredytacja odbiera i pan powiedział, że... Nie ma mojego maila. I co mi teraz zrobić? No, no, ja ja nie mamy pańskiego co pan maila? nam zrobił. No, nie mamy maila. Ja powiedziałem, że no wysłałem tydzień temu i że jest to akredytacja na cały sezon na mecze drużyny Vive. No i że chciałbym się dowiedzieć, że co w związku z tym. A on powiedział, no nie mam w systemie pańskiego maila no i nie może pan odebrać żadnej akredytacji. Ja mówię, ale jutro jest mecz, to może ja jutro przed meczem przyjdę i z kimś porozmawiam tutaj w biurze prasowym, może uzyskam akredytację na jutrzejsze spotkanie i odbiorę na cały sezon. Mówi, to jest niemożliwe dlatego, że ja się tym zajmuję. <laughs> Powiedział mi ten pan, bardzo miły zresztą, powiedział, a nie, to niech pan przyjdzie w poniedziałek. Ja w poniedziałek... A to był rzecznik profesor Nie, nie, to był jakiś pan z okienka, Powiedz z plakatu. Powiedz, to niech pan przyjdzie w poniedziałek. Problem jest taki, że ja mieszkam w Warszawie, no i musiałbym... A musiałby... w poniedziałek, będzie po, meczach, a w poniedziałek będzie po meczach. Znaczy ja na szczęście, mając ograniczoną ilość zaufania do, do, do polskiego systemu dystrybucji akredytacji, kupiłem sobie bilet na ten mecz wcześniej, po prostu pomyślałem, że dam go mamie. Że na jeden mecz mała poszła ze mną. Bardzo jej się podobało. Dostałeś tą akredytację? Nie, no nie dostałem akredytacji na żaden z dwóch meczów z Barceloną. Odbyła się co prawda konferencja prasowa, która była nawet podobno otwarta. Niestety nie poinformowano nikogo, o której godzinie się ona odbywa i, i w którym miejscu. <g> <g> Także było dosyć, dosyć, dosyć zabawnie. No ale, ale całe wydarzenie pod tytułem dwumecz z Barceloną uważam za, za bardzo, bardzo pożyteczny, zimny prysznic dla drużyny Vive. Bo komentarze w mediach czytałem i widziałem takie, że jesteśmy bardzo blisko światowej czołówki, dlatego że nisko przegrywamy z Barceloną. No i to nie jest tak. To jest tak, że Barcelona w momencie, kiedy musiała rzucić 10 goli, to rzucała 10 goli nie traciła żadnego. I robiła to, jak się zna drużynę Barcelony kadrowo, robiła to rezerwą. Tam nie grał wtedy no Desbo, tam nie grał wtedy Nadzi tam wtedy nie grali, nie grali pierwsi skrzydłowi, czyli y, Tomas i, i Juanin. Oni to robili po prostu drugim składem, bronili bardzo wysoko, bardzo mocno. No, dość powiedzieć, że przez chyba 15 czy 16 minut drugiej połowy w drugim meczu Wiwe nie rzuciło gola, a po, prowadziła drużyna Vive od samego początku i miała rzeczywiście przewagę. I trener Wenta, widać było, że wyciągnął wnioski z pierwszego spotkania, zmienił trochę ustawienie obrony, już nie broniła, już nie broniła kielecka drużyna 3-2-1, tylko spłaszczyła tą, tą obronę, dużo fajniej grał Zomba. Widać, że oni w ogóle nie, nie kumają... Co? Dżomba. Dżomba. No i ja się nie nauczę tych dziwnych nazwisk bałkańskich. Dżomba, szczególnie, że całe trybuny krzyczą Dżomba. Mirza jest bardzo popularny wśród kieleckich kibiców, bo rzeczywiście jest pierwszym skrzydłowym z prawdziwego zdarzenia w kielcach chyba od czasów takim wszechstronnym, od czasów Roberta Nowakowskiego, a to były lata 90. No, skrzydłowi w Barcelony to jest po prostu, jest ich czterech i co jeden to lepszy. Oni rzucają ze skrzydeł takiej ilości bramek, że to się w głowie nie mieści, a do tego mają taki repertuar, że potrafią zejść ni stąd, ni zawąd, do środka. Zawodnikom Wiwe nawet się nawet nie przypuszczali, że można zrobić coś takiego, jak zrobił w pewnym momencie jeden ze skrzydłowych, że po prostu wszedł do środka i kozłując minął trzech zawodników Wiwe po czym skończył akcję sam na sam z bramkarzem. Chciałem powiedzieć, że Markus Cleverly doskonały dwumecz i to myślę, że Sławek Szmal będzie miał duży problem, jak przyjdzie do wiwe, żeby Cleverlego go wygryźć. Będą po prostu równorzędnymi bramkami. bramkarzami będą bronili pewnie Nie, po, myślę, po połowie. To, bo... o to chodzi. Tak, no pewnie o to chodzi. To trochę inną że... charakterystykę obu tak, bramkarzy. Tak, no, tak no, ale Kazik Kotliński to... to jeszcze, chociaż w drugim meczu zagrał świetnie, to samo można powiedzieć o bramkarzach Barcelony. Obaj doskonali. Ona bardzo wzmocniła koło. E, kupili pierwszego, pierwszego kołowego reprezentacji Francji, czyli Mistrzów Świata. E, Nodesbo na kole doskonały. Nawet nie musiał grać w drugim meczu, bo było wiadomo, że on, e, że on tam czuje się mocno, e, mocny po prostu na tej pozycji. No i defensywa. No jeżeli średnia środka Jermeryn, e, Nadzi i tam ten trzeci z tych wysokich zawodników, właśnie Nodesbo na przykład 2-0-3, oni mają średnią no, ale środku. radzono sobie z nimi no radzono, radzono, ale wiesz, jak oni wychodzą z rękami w górę no tak, i, i wyskakują w powietrze, to Adamuszek Adamuszek nie oddał nowy zakup Vive Kielce, on nie oddał rzutów w światło bramki w obu meczach on po prostu był albo wyblokowywany albo rzucał nad rękami, nie dokrywając tego nadgarskim, ta piłka leciała dwa metry nad poprzeczką, on w ogóle nie wiedział co się dzieje nigdy nie grał przeciwko takiej defensywie zresztą ja myślę, że większość zawodników Vive miała z tym problem no ale widać było, że trener Wenta z dnia na dzień potrafi na to jakiś pomysł znaleźć. I no, jestem dobrej myśli, bo wiem, że Vive to jest drużyna, która... W, no spokojnie, mistrzostwo to w ogóle na dużym luzie. Tylko wszyscy myślą o tej Lidze Mistrzów, gdzie jest no, niestety... No, mistrzostwo to nie jest żaden, żadne wyzwanie. Żadne wyzwanie, tak. No, tylko, że tutaj w grupie trzeba pamiętać, jest Kilonia i jest Barcelona. Dwie najlepsze drużyny w Europie. Nawet jeżeli się wkalkuluje się z nimi, nie wiem, remisy u siebie, tudzież porażki na wyjeździe to trzeba wygrywać z piwowarną laską i pozostałymi zespołami słabszymi i to od samego początku, bo jest trudny kalendarz i Vive ma bardzo mało czasu, także to, że grają tyle spotkań towarzyskich teraz, to, to bardzo dobrze, bo jest ciekawy zespół, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę... No, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Pierwsza ósemka w Europie, myślę, że to jest realne, jeżeli chodzi o wizę. Nie, Ale to co no, mówiłeś, ta teza na samym początku, że to, że to od razu zbliżamy się poziomem do największych i tak dalej. No, przecież ten to, znaczy, wyobraź sobie, to jest, że. Ja, ja też to czytałem w prasie, i, i, i to jest niestety to, o czym no. rozmawialiśmy w przypadku piłki nożnej. Znaczy, no, to jest polskie dziennikarstwo sportowe, no, które jest na, na poziomie. No, znaczy, trzeba oglądać mecz i widzieć, i widzieć, gdzie kto na jakiej żelujące. pozycji gra. A poza tym oczekiwanie też od wiwe, że nagle w ciągu dwóch sezonów stanie się absolutnie pierwszoplanową gwiazdą Ligi Mistrzów, no, jest takim trochę niepoważnym myśleniem. No zupełnie niepoważnym. No, szczególnie, że tak jak mówię, jest piwowarna Lasko, jest w Savoie, jest parę drużyn, z którymi naprawdę można wygrać. I to są cały czas kluby, którymi budżetami nie możemy się równać. równać więc, dokładnie. Więc, nie bo to, bo mówiąc te... już o tym, że nie możemy się równać ligą, co też ma Tak, bo widzę, że jest jeden zespół w tej chwili u nas. We Francji grają tacy zawodnicy jak Karabatic w Montpellier, w Chambers w Savoie gra Gilles, gra Guillaume, gra paru takich zawodników, którzy grają na co dzień, są reprezentantami Mistrzów Świata. Także, no sorry. No, no, no to właśnie są jednak... o tym mówię. No dlatego... Także, ale, ale ja jestem dobrej myśli, jeżeli, jeżeli chodzi o VIWE, to na pewno. Nie, tak? no widać, że jest budowane z poza, głowy, tym, no... poza tym chciałbym doczekać dnia, w którym na mecze sparingowe do Mistrza Polski w piłce nożnej Przyjeżdża finalista Pucharu Europy. No to raz i dwa, że fajnie by było też, żeby przychodziło tak, tyle kibiców. No tak, to no były pełne trybuny, mimo tego, że to był weekend, wakacje, piękna pogoda, ludzie nad wodą i tak dalej, i tak dalej. A trybuny wypełnione po brzegi, doskonała zabawa, świetny no doping. dostawki były. Do, tak, doskonałe przyjęcie drużyny Barcelony. No, ja Rozumiem, bo z tego, co zapowiadał redaktor Gaweł, to właśnie czas nam się kończy. Powoli nam się kończy, tak. A myśmy no jeszcze jest... nie skończyli, bo jeszcze cztery dyscypliny mamy. No to trudno. No, ja chciałem powiedzieć o polskich koszykarzach, którzy wrócili do gry po meczu w, z Belgią. Tak, tak. Ciekawe, w jednej z kwart pozwolili Belgom 8 punktów tylko rzucić. To, to Okazało się, powiedzieć. że oprócz ataku lampę Gortat i Kelati mamy również defensywę. Tak, no też chciałem powiedzieć trochę o żużlu, bo tam jest coraz ciekawiej, coraz bliżej jest tego, żeby rzeczywiście Polak był mistrzem świata i to nawet jednak Golob ma szansę. No za co jednak trzymam kciuki bardzo tak, mocno. Tak, tak, cały czas. I co jeszcze? No i O czym były, chciałem powiedzieć, o czym nie opowiem. Było, było jeszcze pływanie, o którym no tak. też mówiliśmy. Paweł Korzeniowski został mistrzem. Mistrzem. mistrzem. No i wystrzelił nam, jak to oni mówią, powiedzieli o nim, polski motyl Coś. ten komrad Czerniak niejaki. Tak, ja tak, już tak. Takie ksywkę dostał tak. dziennikarzy niepolskich. Ale nie pocie... wąsaty motyl jak zapomniałem, Adam Małysz. Zapomniałem, co. A propos wąsaty model Adam Małysz to chciałem powiedzieć, że zadziwia mnie Łukasz Kruszek po raz kolejny, bo wyniki naszych zawodników na Igielicie i to, że mamy w pierwszej piętnastce często czterech zawodników, czasami pięciu w dwudziestce to jest w ogóle yy, jakiś... A jak pokazują statystyki ten, kto wygrywa Letnie Grand Prix, wygrywa Puchar Świata? Zazwyczaj. No tak, jest, jest moc... już, już trochę odszczekiwaliśmy, będziemy odczekiwali tak, tego, tego... Tego, tego trenera z kreskówki. Trenera no, no czy wygląda na to, że wprowadza młodych zawodników tam nowych całkiem. Znaczy bardzo sobie... pomogło na pewno mu to, że zdjęto młoda ma Małysza z, z barków. Tak, i on sobie e... może pracować z zawodnikami, którzy są na, którzy są na podobnym poziomie. I o, o dziwo, to wcale nie Kamil Stoch jest liderem tego zespołu, tylko raz tu kod wyskoczy, jak diabeł z pudełka. <grym> z pudełka> Tak. Jak diabeł, to diabeł to, to, to, to ma ksywkę diabeł? W szarmach. A nie, mówię o skoczkach. A to nie, to Szarmach teraz. Ten, ten Mar Marcin muszę, to... Bachleda ma ksywkę Żeby diabeł Był ma... by głupia by mogła załamać. <laughs> Bachleda ma ksywkę diabeł. No, yy, no i poza tym doszło do, do historycznego wydarzenia, mianowicie nasi skoczkowie wygrali konkurs drużynowy. Yy, Małeś wygrał indywidualny, a oni w ten sam weekend wygrali drużynowy konkurs skoków. Także zima nam się szykuje. Absolutnie piękna. No tak. Na razie mamy no pole monsunową. Zanim się obejdziesz, będzie listopad. No To prawda. Nie ogląda się. Roku, jak, jak, jak o 13 przebywam na, na zewnętrzu tak zwanym, to marzę o listopadzie. Ja ci jeszcze dam. w listopadzie jeszcze, jeszcze będziesz pluł za siebie i odszczekiwał tak, tak, to co ty, ty, ty. teraz powiedziałeś jak, jak dostaniesz a taki, my będziemy pluć taki, Tobie pod nogi mu wielkości gazety wyborczej w twarz tak, takim tak. mokrym jeszcze Cię woda zleje będzie ciemno w związku -brudno z obrzydliwie. że nie ma globalnego ocieplenia to będziemy mieli pewnie 2 metry śniegu globalną zimę i minus 25 i minus 25 a jeszcze będziemy mieli w roku. Tak, i burze. Nie, no, po prostu robi się coraz fajniej. No, Normalny jak to, Polak jak, zaczyna. Jak to jest teraz modnie powiedziane w telewizji, bo mówią tak wszyscy zapowiadacze pogody. Pogoda jest dynamiczna. No tak. <głos> <nie>? I potrafią <głos> to powtórzyć dziesięciokrotnie podczas się... jednym... naszego znaczy, właśnie jak ja stoję na, na środku jakiegoś dużego placu w Warszawie, to bardzo mało jest dynamicznie. <głos》<głos》<głos》wszystko wszystko wi wisi jak glut taki w powietrzu. No, nie, no jak ja dy, ja Ale... dynamiki tu nie widzę za bardzo. Nie, no bardzo się, przepraszam. Ja... To była dynamika. Dwa dni, temu, jest, to jest dwa dni temu jechałem... Yy... Była dynamiczna burza. Tak. Nie Przez no, jechałem, jechałem na rowerze dwa dni temu i w tym momencie padał poziomy deszcz na przykład. <głosy> dynamiczny. Dynamiczny poziomy deszcz. Ja na przykład będąc na spływie widziałem po raz pierwszy fruwający kajak. Dynamicznie. No, tak, tak, tak, dynamicznie, zlądował dwa metry od nas, ucieszyliśmy się, że nie na nas. Oczywiście pogoda dynamiczna, Tak, opady kajaków to opady rzadkość. <głosy> Op Intensywne opady kajaków. No dobrze. Wydaje mi się, że chyba, znaczy nie wyczerpaliśmy, bo po prostu nie, nie musimy przerwać. Tylko, tak, musimy brutalnie. Podcast przerywany. Szkoda, bo to bardzo, bardzo niezdrowe może być na dłuższą metę. No ale, ale możemy to szybko nadrobić. Jak? Zaraz? No umówić się, umówić się na następny termin. No za tydzień. No, ale... Albo dwa. Wcześniej się nie da, no. No, za tydzień. Ja coś jeszcze chciałem się odnieść do jakiegoś komentarza. Na, na... A dlaczego się nie za, za tydzień szczęście? nie wyjeżdżamy nigdzie. Na, naszy... na naszym... Na naszymy... z... Na naszej stronie, naszej rozjazdy. No i to był komentarz. No właśnie to się czoło o, o, o, ja jeszcze to, tylko to powiem, powiem, że, ale, że, że popieram to, co krzyczeli kibice w Szczecinie jeszcze przed meczem, że chcą nowy stadion. Należy im się chyba. Bo Stadion w Szczecinie. Tak. Rzeczywiście, murawka, Murawka, przepiękna, piękna. Murawka naprawdę szan. Jak złoto. tak Złoto. No, ja w Polsce bo... takiej Murawy. Chyba nie widziałem nigdy, żeby. żeby ja, chyba nie. ja chyba też nie. Ja byłem w ciężkim szoku, aż chodziłem tam, deptałem to, patrzyłem, jak się to chciało normalnie położyć i leżeć. Tam... No. Nie, no nie, nie, fantastycznie. Sprawa nie, nie. fenomenalna, woda, woda, stadion, niestety. Taksówkarz, który nas wiózł tam, bardzo narzekał, właśnie, że mu to wstyd w ogóle. Że on to pamięta, jak był mały, to tak szybko już montowali. Tak, tak samo. cały czas są te same. Nie, w Szczecin dość spore miasto, nie miasto dość bogate powinno jednak postarać się o nowy stadion. No, Tam coś podobno budują. To taki stadion, co widział ostatni raz, jak wyjeżdżał z Ligi Kameruńskiej mając lat 14, mieli pewnie 10 lepszych. No bo to naprawdę miazga, to coś z tym co się dzieje No szkoda tych Bo ty. dopingowali bardzo śmierć ładnie. Jakąś padliną jeszcze. Wszędzie, jeszcze padliną śmierdzi. No. Ale to przy boisku trener. To może to trener Lato. <gry> trener zna... <gryś> <gryś> Działa, działacze, działacze, <gryś> działacze, No Pamiętasz działacza, który siedział koło nas i, i jak się odzywał w te pędy. Najpierw do naszej koleżanki powiedział, że szybko biegają, bo za lwami uciekali. Przed co lwami nie no, się uciekali. No mnie tak? też to powiedział, jak tylko tak? przyszedłem. Tak. No, no, to jego, no. jego chyba A do mnie potem powiedział, używając. Tygodnia. Nie wiem, czy można tutaj takich osób. No, można, to jest podcast dla dorosłych. Podcast dla dorosłych, tak. <śmiech> bo powiedział, że bo nam kurwa trzeba kogoś z jajami. I to było pierwsze zdanie, które wypowiedział zaraz po tym, jak koło niego usiadłem. Pierwszy raz widząc człowieka na oczy. To wychodził Pokazał... na to, że on ten dowcip po tych lwach to opowiadał wszystkim dookoła, bo jak Ale go, słyszałem, kole... ja go słyszałem sam dwa razy. Do koleżanki się stwierdził, że co, za twa... twardy dowcip, na co koleżanka słusznie stwierdziła, że za twardy. No, a pan okazuje się, że z ramienia pzpn opiekuje się jedną z drużyn juniorskich. No, właśnie, właśnie, właśnie, świetnie, świetnie. Która jak się właśnie... dowiedziałem, to... To pokazuje... Tak, to taka będzie nasza przyszłość. jakie tak. tak, chowanie. Tak. No to on chowa naszych dziewiętnastolatków. Jak on pierwszy raz widzą czeka, no oczy, odzywa się pierwsze słowa właśnie w ten sposób. Tak, ale był taki jowialny jego zdaniem. Twoim zdaniem był chamski. Jego zdaniem był po prostu taki człowiek dusza. Brat nie, was, nie, że, żeby... To nie jest kwestia, kwestia tego, że on był chamski, bo, bo on by starał się być przyjazny dla nas. No. Oczywiście, że był przyjazny. No, no. Widział młodych ludzi w wiesz, sektorze takim zacnym. Przed wojną mówisz o nas? Tak, mówię o nas młodzi ludzie. No, w porównaniu z pzp em to okay. jest że, że Franciszek Starowiejski <laughs> przy takich okazjach mówił dawniej przed wojną, mówił pan nosił rękawiczki. <laughs> I bynajmniej nie do gry w polu, ani nie do golfa. <śmiech> tak, to były tak. te rękawiczki raczej do klamek. <śmiech> I nie chodzi o pistolet. No dobrze, słuchajcie, yy, to chyba koniec, tak? Jest koniec. Tak. Chyba tak, no tak, no. 114. odcinka subiektywnego podcastu. No mamy świetny czas. Marcin Macdział. Chciałem powiedzieć, że, Polo, że Polonia będzie mistrzem Polski. No, powiedzieć tak Najprawdopodobniej nie. chyba na widzę. Ja bym bardzo, bardzo chciał, bym bardzo chciał szczególnie, że będzie to na stulecie klubu. Jakby żadnego meczu nie przegrali i nie mogli Bakero zwolnić. Ja mam nadzieję, że jednak będzie Polonia Białogon. No właśnie. To ktoś ostatnio bardzo słusznie zauważył, patrząc na polską ligę, że właściwie w tej lidze to powinno się tak kończyć, że nikt nie zostaje mistrzem. Tak, bo jeszcze, to jest szybko jeden, jeden to chyba, Ale kto to, to, to, to powiedział nam, dzieje. że jak my mówimy, że kończymy to jeszcze podcast to zawsze 15 minut? <laughs> Ktoś tak napisał? No, tak <laughs> e, bo, no to jeszcze bo, mamy 15, tak, 15 minut. mi do głowy, że z jednej strony wszyscy narzekają, jaka beznadziejna głównie media, ale kibice również. Jaka beznadziejna jest ta reprezentacja? I tak czytam gazetę i na jednej szpalcie czytam. Beznadziejna reprezentacja, wszystko niedobre i w ogóle B. Po czym na następnej czytam. Zapod, wielkie derby. Zapod, wielkie derby Warszawy. Wielkie, wielkie spotkanie tak. Lecha z tam Wisły z ruchem, mecz na szczycie. Tak jakby w tych meczach Lecha z ruchem grali Maradona z Platinim, Beckenbauerem, Bońkiem i, i Zidanem oraz Messim, a w tych meczach reprezentacji grali jacyś przypadkowo pozbierani, nie wiadomo skąd podwórka po, yy, Misio, Jasio i Stasio. I, i, i takie mam jakieś drobne rozwoje jaźni, jak, jak to czytam wszystko. Rozwolnienie. To rozwolnienie. Tak, bo to rozdwojenie nie można <głos> Rozwolnienie jaźni. Roz... Rozwolnienie jaźni tak, redaktora Zawady. <głos> nie, no tak, tak. Jest to, jest to, jest to zaskakująca schizofrenia. Tak, tak, tak, ale to dziennikarzy od dawna prezentują Czegoż i... się nie zrobi, żeby sprzedać gazetę? Jedn, z jednej strony można pluć na reprezentantów kraju, którzy grają w tych klubach, a z drugiej strony można ich nosić na rękach i opowiadać jak świetnie grają w lidze. Z jednej strony można na pluć na smudę, który jest podobno najlepszym trenerem w kraju, a z drugiej strony e, głosić prawdy objawione, jakimi doskonałymi trenerami są gorsi od smudy, którzy trenują kluby. No, no Ale wiesz, że ci, Mój, którzy... No, zresztą, o, no. Nasz smutny przyjaciel <laughs> pracujący <laughs> kiedyś w mediach, ale nie jako dziennikarz, powiedział, że mówi, dziennikarze sportowi to bardzo specyficzni dziennikarze, bo oni zawsze, oprócz tego mają taki, taki kompleks, że to nie są prawdziwi dziennikarze, ty, tak jak ci z pierwszych stron gazet, tylko Prawdziwi. oni są tacy traktowani trochę gorzej i, i no bo i... są na ostatnich stronach gazet. <laughs> I, I że z tego wynika również ich poziom, niestety. To mi i moja koleżanka opowiadała, że jej znajomy, który był właśnie dziennikarzem sportowym, miał bardzo ciekawy etat w swojej gazecie, ponieważ y, ta gazeta opiekowała się jakimś koniem sportowym i po prostu był na etacie opiekun konia w gazecie. <grym, <grym, <grym, koń sportowy. Koń kuleje. To. Koń kuleje. To, to... Koniem nie słyszą. No to... no zresztą takim, takim Maklaki, z tego z czasu bardzo koń znanym kieleckim dziennikarzem nie wiem, czy nadal jest yy, rzecznik prasowy w nie, nie, nie, nie, nie wiem, nie widziałem rzecznika prasowego, bo konferencja odbyła ciekawe. się ja w Kazamatach. Grałem, zapomniałem w tym momencie, jak się nazywa, gręźnik w piłkę. To świetne doświadczenie, bo to człowiek, który bez okularów absolutnie nic nie widzi. Jeszcze chciałem powiedzieć Zresztą jedną rzecz, bo też mi się agrało. przypomniało, że mówimy, przynajmniej ja mówię nie, sposobowi, w jaki w Polsce pokazał się Arsenal Londyn. To znaczy kom ja kompletnie lekceważąc kibiców swoich, kompletnie lekceważąc wszystkich. Przyjechali, bo mieli to w kontrakcie zapisane, pokazując na każdym kroku, jak mają wszystkich głęboko w dupie. Rozegrali mecz i wyjechali. Dokładnie tak to wyglądało. Wyglądało to tak na lotnisku, wyglądało tak to w hotelu, wyglądało tak to na stadionie. Ale tak podobno dość często bywa z tymi klubami. United, jak jechało do Stanów Zjednoczonych na właśnie tego typu kontrakty, znaczy kontraktowe wyjazdy, też nie zabierało głównych zawodników. I znaczy, to, że też... się nie zabiera głównych zawodników, no to, to jest, to jest ale... zupełnie co innego. Ale dla... Można podejść do kibiców, podpisać nie, no, kilka znaczy, wiesz, Czekają ludzie na przykład na lotnisku, ja nie wiedzą, ich... którym samolotem ekipa przylatuje, oni ich wypuszczają wyjściem wipowskim, zabierają ich do autokaru, wywożą ja ich, ich do samolotu. Ja nie tylko mówię, że nie, no, to jest praktyka, jak się okazuje, dość Pod hotelem było tak samo, że czekało kilka no, osób. Słupi też było, że żadnych autografów, żadnych nie ma no, chyba potem jeszcze. Znaczy rozdali tam, tak, kilka tak. autografów, a później powiedzieli o ochronie hotelowej, żeby po prostu przegonili towarzystwo, tak? Bo wszystko no, prostu... no. w odróżnieniu od na przykład zawodników kamerunu, tudzież Samuela Eto. Z, tak, no którym, tak, to, z w którym to otwarci. można było spokojnie sobie porozmawiać. Znaczy, spokojnie to bym nie przesadzał, bo trochę mi się ręce trzęsły <śmiech> <śmiech> jeszcze dwa dni potem. <śmiech> <śmiech> ale, ale można było normalnie podejść, zrobić sobie zdjęcie. Czy to na treningu chemika, police gdzie, gdzie trenowała drużyna Kamerunu, gdzie przyszło ponad 2000 ludzi, czy to y, w Radisonie, gdzie, gdzie mieszkali zawodnicy reprezentacji polskiej Kamerunu. i no, w ogóle generalnie bardziej wyglądali na kapelę regową. <śmiech> tak, <śmiech> bardzo, bardzo wyluzowana kadra i rzeczywiście. To no, ja kilki... Tylko jeszcze może zdradzimy, zdradzimy taką tajemnicę, jak to się mówi. Polish -nela. Polish -nela. Polish -nela. Nie Poliszynela, że jesteśmy bardzo popularni w Kamerunie. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ja myślę, że, marzymy, że. Jako kto? Że, że, no, nie, tak. jesteśmy Polisz TV. Polska TV. Polska TV. Że, Polska że, TV. że możemy TV. też być przedstawiani jako na przykład działacze albo trenerzy. związku, albo trenerzy, a może nawet piłkarze. Albo tak. prezesi. Nie, no, po po, ale, wyniku, po chyba... wyniku i poziomie to nawet to moja tak. sylwetka nie przeszkadza, wytraktować traktować nas jako piłkarzy. Bo... Tak, tak. Kilka, kilka. Kilka zdjęć nam zrobiono, teraz jako... nawet nas sfilmowano. Tak, tak. No, bo jako wiem, że jak Do mnie kiedyś do myślę, prezentowaliśmy pojedziemy... piersi z orzełkiem na, z orzełkiem tak, na... Tak, lewej stronie. Tak. Tak. Myślę, że jak kiedyś pojawię się w Kamerunie przypadkiem, to oczekuję jakichś tam tłumów na, na lotnisku, które będą mnie witać. Będą musieli Cię... Nie, wyjść wyjść w w w nie, nie, nie wiem, czy jest kameruński taniec z gwiazdami, ale... na że mamy szansę. To, to ma mały <śmiech> dęsik. No powiem Ci, że jak zobaczyłem ostatni zestaw tańca z gwiazdami, to myślę, że bez problemu. W Kamerunie? <śmiech> Nawet w Polsce się dostaniemy. Ja nie wiem, nie śledzę aż tak. Ja też. Nie wiem, że Andrzej Gołota tam No i to to jest miazga. W Kamerunie My w... I, to i to podobno po żadne żadna, żadna, żadna tancerki tam po prostu wszystkie uciekały, żeby tylko nie tańczyć z Gołotą. Ja dbam o to, żeby nie, nie doznać roz, roz, rozwolnienia jaźni, więc <śmiech> <Omijam> <śmiech> Ja takie się o tym programy. dowiedziałem od, od nieocenionego redaktora Pindery, który komentując całkiem inną walkę bokserską nawiązał, nawiązał do tego, że właśnie Andrzej Gołota <śmiech> tańczy z gwiazdami. Teraz. Każdy ma taki ring, na jaki zasługuje. <śmiech> Tak jest. Wczoraj z Przemysławem Saletą rozmawiałem, a propos. A e, ten, Adamek będzie walczył w, w weekenda? No będzie. No, co z tego a propos tej twojej rozmowy? pani? nic, bo tak przypadkiem go spotkałem w miejscu... W... Bo, dzień dobry, dzień dobry, to... do widzenia, do widzenia. <laughs> znaczy, mniej z nim rozmawiałem niż z Samuelem, to ale a, tak... <laughs> Ale tak właśnie wszedłem prosto na przemysłowa saletę. Kawał chłopa, trzeba państwu ku. <laughs> tak. No ale nic no, bo on będzie teraz walczył znowu z tym z Neymanem. Czyli kolejna. Kolejna, na, kolejna, Neymanem. Neymanem. A, kolejna walka pod tytułem kuriozum. Walka stulecia w Polsce, kolejna. Z rulecia. Tysiąclecia już, tam. Walka z rulecia. Hmm. Dobrze. Myślę, myślę że... Tak, tak, bo 15, przeciwko, przeciwko 15, 15 minut mija, więc proponuję, żeby redaktor tak. malciasz, e, opowiedział halt. żart. Nie. Halt. Halt. halt. No. Tak, ci po nie, z niemiecka. Byliśmy, no to niech zrobi sztuczka. Byliśmy w Szczecinie. Możemy mówić po niemiecku. No ja nie wiem. Ja, ja wolę po niemiecku powiedzieć ulica z Szanieckiej, albo Szczerpcowa. Czerpcowa. No, ale ja na przykład Szczer... dla, dla zmyłki jest Szczerpcowa i z Szczanieckiej, żeby było trudniej. Ja zamieniłem... trasę <laughs> Tak jest. Ja Zamieniłem skróta na ferkrucung. <grym> ferkrucung. No to jest kurcung. piękny język Goethego. Tak jest. Czy jak jest Hitlera, to już nie jest piękny. Ale dopóki jest Goethego, jest piękny. I tym optymistycznym akcentem żegnają się... Redaktor Magdiesz. Redaktor Zawada. Ernest Gaweł. I redaktor Kondraciuk. I mamy trzech redaktorów. I jednego redaktor. Ernesta <grym> Numerita. Tak jest. Do drewotni. <grym> <grym> nie, to Jest!